Witamy bardzo serdecznie w 133 odcinku podcastu Bezimienny standardowo za pierwszym mikrofonem będzie Krystian Kemptersz, ze mną w będzie również Rafał Radomyski cześć wszystkim, witam będzie z nami Tomasz zawadki. cześć, witam wszystkich tak, słuchajcie nagrywamy sobie dość tak normalnie w sumie, dobra nagrywamy 9 kwietnia 2019 roku w godzinach wieczornych i w dzisiejszym odcinku głównym tematem będzie nic nie będzie, bo właśnie sobie stwierdziliśmy, że w sumie cały czas zapowiadamy jakieś tematy i nam nie wychodzą, więc w tym odcinku nie zapowiem nic na początku tego odcinka, a z pewnością jakiś temat główny ukaże się i tak w opisie, w opisie tego odcinka, więc nie ma sensu na razie się e, z tym bawić, bo i tak będzie do tego dosyć sporo. Nie mówiłem, nie wiem. Dobra, tak. okej, okay. no okay, okay. nie będzie, niech będzie. I Słuchajcie, ja jestem bardzo nie, bardzo mocno niewyspany. Dzisiejszy temat główny wyjdzie w praniu, e, tak? O, niespodzianka. Tak, e, surprise. E, więc słuchajcie, jedziemy z Hyde Parkiem w takim razie i niech zacznie e, Tomek. Co tam u ciebie? ja mam takie w ogóle trzy tematy. Jeden związany z Nintendo i od niego zacznę, bo mnie najbardziej denerwuje. Słuchajcie, pamiętacie jak ostatnio opowiadałem na odcinku, że przy pobieraniu DEMA z Platon Dwójki dostajecie kod na, na, na, ile, na ile to było? Na dwa tygodnie? Tego Nintendo online abonamentu czy coś takiego mniejsza z tym. No i słuchajcie, pierwszy raz się złapałem na takie coś, że mi się automatycznie przedłużyło na kolejny miesiąc już w pełnej cenie. Tak jak wiesz, wielokrotnie w internecie słyszeliśmy, że ktoś. Tak Xbox mi się, live się tak, przedłużył. Ale tak. pasa wziąłem dwa razy za 4 zł. Potem mi się przedłużył za 40. Co ciekawe, zrobił to 4 dni przed końcem subskrypcji. Ale odwołałem to i bez problemu zwrócili te 4 dychy. No i. Już wiem, co czują ci ludzie, którzy się złapią na takie coś. Po prostu no kurw na maksa ale jako już taki, powiedzmy sobie, no gracz z doświadczeniami, wiem, jak sobie z czymś takim poradzić, bo no, wielokrotnie na Xboxie, powiedzmy sobie, zwracałem gry, które już były ograne i w skutek na przykład Elite Dangerous na Xboxie miałem błąd, który uniemożliwiał w ogóle odpalenie gry. Zostało, zadziało mi się to po jakichś, nie wiem, dwóch miesiącach, jak grałem w tą grę. E, po 5 dziesięciu minutach rozmowy z miłym, uprzejmym e, jakimś tam e, nikiem na czacie Pan mi po prostu zwrócił pieniążki, i w ciągu 7 dni te pieniążki były z powrotem na koncie, tak? Działa to wszystko z automatu. Podobnie miało miejsce w Sony, i myślałem, że w Nintendo też to tak fajnie, sprawnie działa, ale niestety nie. Nintendo jest zamurzynami nie tylko w kwestii hardware'u i tak dalej, ale też w kwestii takich podstawowych rzeczy, jak zwrot, zwrot towaru, nie? No i słuchajcie, no i się zaczęło. Napisałem do Nintendo Support, oczywiście nie mają polskiego przedstawicielstwa, więc wszystko się opiera na języku angielskim i musimy pisać bezpośrednio do nich. Co ciekawe, bardzo szybko odpisali, tak? To nie było to, że wiesz, napisałem maila i wiesz, poleciałem za ocean, wiesz, gołąb musiał przelecieć i gdzieś tam jeszcze dobiec i w ogóle i z powrotem, no to no, po dwóch dniach dostałem odpowiedź. Eee, co dokładnie się stało no to wysłałem kolejnego maila opisując sytuację że została mi przedłużona subskrypcja na abonament online, na kto, którego po prostu nie chcę mieć i go nie wykorzystuję zgłosiłem to od razu w tym samym momencie kiedy mi się to przedłużyło, no bo po prostu zobaczyłem, że mi z konta zaszło 16 zł kwota może mała ale wiecie 16 zł to jednak 16 zł chciałbym je odzyskać za coś, czego nie będę używać słuchajcie, w normalnej firmie to się dzieje, tak? OK, dziękuję za zgłoszenie, weryfikacja nika, weryfikacja konta i dziękuję, do widzenia, wszystko załatwione. Nintendo Online poprosiło mnie, żeby tak, wysłać do nich mój nick, adres e-mail, na które zostało założone konto, datę urodzenia, numer seryjny konsoli, jakąkolwiek z trzech ostatnich zakupów dokonanych na tym koncie, jeżeli chodzi o gry bądź aplikację, więc takie dane wysłałem im. Pan potwierdził, że to jednak ja jestem tą osobą, która, która pisze z nim. No i w kolejnym mailu dostałem informację, że jak najbardziej e, subskrypcja została mi zwrócona i mam czekać na zwrot pieniędzy. E, automatycznie subskrypcja rzeczywiście na moim koncie od Nintendo się skończyła. Już nie miałem dostępu do wspaniałej usługi internetowej od Nintendo. I tu się zaczęło oczekiwanie. Minęło 5 dni. Cisza. Napisałem maila, gdzie moje pieniądze. Twoje pieniądze zostały wysłane. Spokojnie, proszę czekać. Zresetuj konsolę i zaloguj się ponownie. Okej, okay, zrobiłem, nie ma siana. Piszę to znowu. Gdzie jest moje siano? Po dwóch dniach znowu dostaję informację. Spokojnie. Siano powinno do ciebie dojść jak najszybciej można. Proszę o cierpliwość, na pewno dojdzie. W tym momencie mija praktycznie no nie wiem, no dziesiąty albo 12 dzień, kiedy moje siano gdzieś tam krąży i nadal nie dostałem. Rozumiecie? No żyjemy w takich czasach, gdzie takie rzeczy są załatwiane bezgotówkowo na big, wysyłanie, wiecie, gotówki telefonem i takie jaja od strony Nintendo. No, no, Pomyślelibyście coś takiego, że takie coś jest możliwe w tych czasach? Y Tomek, może w kopercie ci po prostu tam trochę jenów zapakowali. Musisz poczekać, aż to przefrunie tam przez te oceany, morza. <grym> ja się tego spodziewam, wiesz, no bo to tak wygląda, no to jest śmieszne, po prostu to jest, wiesz, transakcja bezgotówkowa, można powiedzieć, to powinno być automatycznie, e, automatycznie dokonany zwrot, tym bardziej, że to nie jest zwrot na moje konto bankowe, co, co, no dobra, no tego to już nie oczekuję, tak? E, ale zwrócenie środków na konto gracza, no, no w Sony i Xboxie to by się stało, wiecie, tak, o, instantnie, a na Nintendo, no to jest, no dosłownie, to jest in, inna, to jest abstrakcyjność po prostu myślenia na zupełnie innym poziomie. Oni mają po prostu zajebiste gry i nikt nie przewidział, że ktoś będzie chciał oddać je. Ja myślę, że po prostu mają złą obsługę klienta i to jest Nintendo, więc tego nie pomalujesz. Ale, ale dobrze przynajmniej, że telefony odbierają, Tomek. To, to już jest coś. Czaty. Znaczy ja nie, nie, wiesz, żadnych, nie, żadne telefony, tylko do nich się pisze przez maila, nie? Rozumiesz? To jest ten, ten wiesz, ten poziom, nie? Tutaj nie ma czatu online, żeby po prostu szybko rozwiązać swój problem. Ale zadzwonić można. E, no, Tylko chyba. jak... jak nie wiem, nie próbowałem dzwonić. No, Ja wolę drogą oficjalną, żeby po prostu mieć dowody, że ja w ogóle coś takiego wysłałem. Dzisiaj znowu im wysłałem screenshot, że moje tak konto... Jak, tak jak iPhone'a sprzedawałeś. To znaczy? No też na mailach wszystko z tym Aha, tam no dobra, no, tak. tak. Księ księciu Nigerii pewnie. Czekaj. Kurze, chciałem naprawdę mu tą kupę wysłać w kartonie, ale żałuję, że tego nie zrobiłem. Ale nie wtopując, jak jesteśmy przy temacie Nintendo, to słuchajcie... Ja jadąc do pracy, mijam e, Pokestopa po drodze, nie? Dla tych, to, którzy nie wiedzą, co to jest Pokestop, to jest takie miejsce, gdzie się dużo ludzi zbiera, wyjmuje telefony i ma, marzy po ekranie telefonu w, w celu zdobycia e, Pokemonów, walczenia z Pokemonami innych e, trenerów i tak dalej, i tak dalej. No, no. E, no, no słuchaj, takie coś jest, jak najbardziej, jak najbardziej sam przez chwilę się bawiłem w te Pokémony. No jest to wciągające. Tylko słuchajcie najśmieszniejszą rzecz, nie? Eee, jadę sobie do pracy, stoję na siatłach i właśnie w pobliżu tego pokestopa i widzę taki jegomość, no popierdziela sobie na rowerku mewo mewo to jest coś ale wiecie wynajmowanie tych aut na minuty tylko, że wynajmujecie rowery zaparkował sobie rowerek tak, no nie wiem, tak z 50 metrów od tego pokestopa, wysiadł z rowerka takim wiecie szpiegowskim wiecie, jak, jak szpieg z Krainy deszczowców krokiem podszedł sobie nieśmiało do takiego pokestopa, tak w promieniu, żeby go łapało. Obejrzał się przez ramię, w lewo, prawo, patrzy przed siebie, jeszcze raz się obrócił za siebie, wyciągnął telefon i zaczął mazać ekran. Słuchajcie, to jest coś, co było coś dziwnego, nie? Bo, okej, okay, o graczach jest takie zdanie, że no, no, no, że to są takie nerdy zamknięte, wiecie, w, w, w domu, grające przed komputerem, walące w klawiaturę, wiecie, grubi, wiecie, taki, no, z stereotyp takiego gracza, nie? No, no. Ale żeby, ale żeby się wstydzić, wyjść z telefonem i po prostu, się połapać Pokemony, no okej, okay, gościu, bo troszeczkę już, wiecie, w podeszłym wieku, ale to, to, no, jak myślicie, wstydziliście się kiedykolwiek jadąc, nie wiem, w komunikacji miejskiej, że gracie w jakąś grę, albo coś macie na YouTube oglądacie związanego z grami, bo to, to, to jest podobny poziom, nie? Znaczy, nie, moim zdaniem nie do końca, bo granie w Pokemony to jest jeden poziom, a granie w cokolwiek innego to jest drugi poziom. Bo jednak że wiesz, zawsze mógł wyciągnąć WITE i grać sobie w Fortnite, a to wtedy już naprawdę tylko do zajebania i nie możemy pomóc. Ale grać, grać w Pokémon o. Co ty w powiedziałeś przed WITE? Switcha. Myślałem, że powiedziałeś WITE. Switcha. A możliwe, że powiedziałem WITE, bo WITE tak, że... jest lepsza od okay. Switcha. <laughs> no ale to, to takie śmieszne, nie? Że ktoś się wstydzi, że, że, że chce grać sobie w grę. Mieliście taki przypadek? Nie, Wstydziliście nie. się kiedykolwiek tego, że, że gracie w gry? Nie, ja, ja się. No, tego tak to zwróciło otwarcie. moją uwagę, nie? Nie, no to. to, o tym to gadam, tak... aczkolwiek nie gram w Pokémony. Aczkolwiek, tak, może gdybym grał w Pokémony, to tak może troszeczkę byłem tak. Mm. Mm -hmm. Może... Znaczy, no, no jest łatka, że to jest dziecinne no tak, no w poza, poza jakąś tam powiedzmy yy, ekipą fanów, mango zjebów i tak dalej, no to, to, to jest to uznawane jako gra dla dzieci na no podstawie kreskówki dla dzieci, czy tam w drugą stronę, nie? Znaczy gra była pierwsza oczywiście, żeby nie było. No to ten, jestem ciekaw ogólnie naszych słuchaczy, czy mieli jakąś właśnie taką dziwną, śmieszną przygodę związaną z grami, w której po prostu znaleźliście dwuznacznej sytuacji albo niezręcznie się czuli. Jak coś takiego mieliście albo chcecie się podzielić, no to jak odcinek się pojawi, to weźcie w komentarzach. Napiszcie, opiszcie taką jakąś śmieszną historię, się dołączymy do tego, bo jestem ciekaw po prostu, bo mnie to po prostu bardzo zainteresowało, że w ogóle taka sytuacja miała miejsce. Nie? To co? Śmieszne, naprawdę to, śmieszne. Wiecie, ja się Chyba już na ten temat wypowiadałem kiedyś, ale dwa słowa tylko wtrącę, że yy, ja temat gier pomimo, że zupełnie gdzieś tam w innej branży pracuję, to wyciągałem na rozmowach rekrutacyjnych. Wychodząc z założenia, że, że jeżeli się na czymś z nami czuje się w czymś dobrze, to chyba najlepiej tego swojego oponenta w rozmowie przeciągnąć na, na swój teren i na swoim terenie go rozkładać na łopatki, tak? bo on jest kompletnie wtedy niekumaty i go możesz czym chcesz tam wiesz, zadziwiać jakimiś faktami i tak dalej. Nie? Tym bardziej, że nie brakuje w dzisiejszych czasach jakichś yy, sposobów na pokazanie, że gry są jednak w miarę yy, fajne rozrywką dojrzałą na różne sposoby, więc y, jak najbardziej można i, i mogę nawet tam powiedzieć, że w niczym to nie przeszkodziło, zakończyło się sukcesem, nie, więc, więc y, pewnie to wyskoczył. Ale tak jak bym powiedział, ty poczekaj, to... przerwijmy na chwilę, bo w twoim gabinecie jest Pikachu. <laughs> Ciekawe ile osób podjęło decyzję o pracy w takim miejscu, nie człowieku? Niekończące się pokemony. Tak, to rotacja szybka pewnie pracowników, nie? Po, ty po tygodniu tak. każdy rzuca papierami, bo już złapał wszystkie ze wszystkich pięter. <laughs> Dokładnie. Ja, ja sobie pomyślałem Tomku, że trzeba było mu zdjęcie zrobić temu typowi i powiedzieć, że ja mam twoje zdjęcie, jak, jak łapiesz pokemony, to dawaj. On mówi nie, nie, nie łapiesz złotywy, tych pokemonów, jestem bo, zwykłym bo pedofilem, nie. Ten Oczywiście poziom. już w sam transport zainwestował, bo mewo jest płatne, nie? Więc to wszystko, ja to... on miał obcykane. to było, wiesz, to był poziom Motion Eleven, nie? No z drugiej strony wyobraź sobie, że ktoś jedzie takim rowerem, wiesz, wymalowanym z chorągiewką, wiesz, łowca Pokémonów i tak dalej i do kurwia po mieście, wiesz, i jak dzik po prostu, taki wściekły, nie? Wiesz, wyrywa wszystko. Można, dobra, ale to... to... Ja też, też czytałem... To czytam fajny artykuł, już nie pamiętam gdzie, kiedy, jak i po co, ale ogólnie zamysł tego artykułu był taki, że jakieś firmy w Stanach, czy tam po drugiej stronie Globu, podczas rozmów kwalifikacyjnych, jak ktoś miał właśnie w CV wpisane, że interesuje się grami wideo, to był bardziej w pierwszej kolejności brany pod uwagę ze względu na to, że gracze przeważnie nie poddają się przy pierwszych problemach, mają w naturze rozwiązywanie zagadek, nie poddawania się, są przyzwyczajeni, wiecie, do poraż. Do tak był porażek ten artykuł, jak go wrzucałem do nas na, na albo na Dokładnie albo na grupie w ogóle o tym, dlaczego przy rekrutacji. A, a no było, to dokładnie, było. no to widzisz, no to, no to dokładnie. Po drugiej stronie grobu, na, na wiesz, na tej grupie bezimiennego, gdzie można wszystko mówić, tak? Jak jeszcze nie jesteście, a słuchacie nas, no to szybko zapukajcie o drzwi. Nie mnie bardziej zaskoczyłeś tym, że, że te Pokemony, wiesz, jeszcze żyją, że jeszcze faktycznie ktoś w to gra, bo ja to traktowałem, że to był efekt jednych wakacji, kiedy to, wiesz, na premierze każdy chciał sobie spróbować się tym pobawić, ale potem totalnie temat umarł i, i nie słyszałem co najmniej już, nie wiem, z rok w ogóle słowa o tym, nie? Po poza tym, ile wpływów jakieś tam skasy było, wiesz, w jakimś tam raporcie, to, to, to w ogóle myślałem, że to nie żyje, a ty mówisz, że kurde, po stopy ludzie tam się spotykają czy ta gra, wiesz, no przez pewien czas umarła, bo tam się nic nie zmieniało, ale no opowiadałem już to na odcinku, nie wiem, którym, ale było opowiadane, że też wróciłem na chwilkę do Pokémonów, sprawdzić po prostu, jakie tam są zmiany, nowości i powiem ci, to jest zupełnie inna gra w tym momencie, więc nie dziwię się, że nadal, nadal ludzie w to grają, bo gra jest rozwijana cały czas, a domyślam się, że jak będzie miało premierę e, nowe Pokémony na Switcha, to temat znowu wybuchnie i, i znowu będziemy mieli bandę dzieciaków, albo po prostu, no... Starszych ludzi na mewo popierdzielających do Pokestopów, więc no, tu Nintendo trzeba przyznać. Obsługę klienta to mają po prostu jak Murzyni, lepianki lepią z gówna, ale e, jeżeli chodzi o takie franczyzy, no to jest po prostu no, mistrzostwo świata, tak? To, to w co grałeś, bo w zasadzie takie było pytanie? <laughs> Hyde Park nie należy tylko żeby mówić co się grało, tylko co się robiło przez dwa tygodnie ale jak chcesz już usłyszeć coś o grach no to jak wiecie to kupiłem sobie nowy router, który ma obsługę tej sieci szybszej 5 GHz i powiem wam tak połączyłem to z OneCastem czyli z tym programem, który opowiadaliśmy na odcinku do obsługi Xboxa streamowania obrazu na iPada i przetestowałem go parę razy leżąc w łóżku i jest petarda. Wszystko mi działa na najwyższych ustawieniach, tak jak wtedy mówiłem, że mam problem i muszę grać na niskich albo średnich ustawieniach streamu. Tak teraz ustawiam od razu na very high i powiem wam, naprawdę opóźnienie jest no, odczuwalne leciutko, ale nawet da radę pograć w takiego Apexa leżąc w łóżku z iPadem, trzymając pada i, i, i idzie... I, Idzie, idzie zagrać, tak, idzie zagrać jak najbardziej, co też od razu tak mnie troszeczkę nastroiło dobrze o, o Google Stadia, ale potem powiedziałem, postwierdziłem, że to jak ja mam, wiesz, no nie wiem, z 20 metrów od, od, od konsoli, od routera tak naprawdę do łóżka i, i to dopiero teraz dobrze działa, to i tak można o stadii zapomnieć, nie? Więc mój problem się rozwiązał w tym momencie i mogę po całym mieszkaniu grać na konsolach, niezależnie od tego, czy telewizor jest zajęty, czy nie. I tyle w sumie u mnie. A co u was, panowie? No ja zasadniczo Ostatnio miałem, miałem okres typowo, nazwijmy to korporacyjnego zamykania kwartału więc konsola spadła na daleki, daleki plan w praktyce to tylko sobie asasyna odpalałem, żeby tam pojedynczo godzinkę wieczorem jakiś jeden poziom wbić, trochę tych poznać historiek strasznie ta gra mnie irytuje dlatego, że nie jest tak dobra jak Wiedźmin pod względem tej ciekawości i zawartości <t> Przede wszystkim chyba o to chodzi. Biegam sobie, fajnie, wszystko jest ładnie i tak dalej, ale po prostu mm, łapię się na tym, że, że nawet jak mam jakąś misję skradankową, gdzie, gdzie była fajna yy, wejście do jakiejś kopalni, yy, tak mi się to powiedzmy ze dwa dni temu rzuciło w oczy, było wejście do kopalni, obstawione strażnikami, piękna ścieżka widoczna z daleka, jak można ich po kolei po, powycinać, pod skradając się do każdego od tyłu, potem wejść do tej jaskini, tam jakiś główny boss, jakiś czciciel cz czy coś takiego było, wiesz, ukryte. No ja się tam po prostu wpierdoliłem na, na sianę, wiesz, tak jak oni tam przeleciałem przez krzaki do tej jaskini od razu, napukałem bęcki kolesiowi, wybiegłem, tak jak mnie gonili, to to wiesz, przebiegłem się przez las i przestali gonić i kompletnie, wiesz, misję w inny sposób przebiegłem. I tak tak wszystkie te misje zaczynam teraz robić, że po prostu biegnę od razu do głównego celu, zabijam, kradnę, czy co tam mam zrobić, o ile gra nie wymusza tego, żeby to było, wiesz, w tajemnicy, to to tak naprawdę nie trzeba tego robić i to oznacza, że trochę ta mechanika też jest popsuta, nie? że oni tak naprawdę nie są w stanie ci nic zrobić. Jeżeli wiesz, ty sobie będziesz uciekał i robił uniki, to, to, to ci nic nie zrobią po prostu, nie? a ty zawsze będziesz w stanie im uciec, będziesz szybszy, nie ma jakiegoś takiego poziomu blokady pod tym kątem. No więc, więc jakieś tam silące się na żarty dialogi i, i, i scenki kompletnie mnie nie przekonują do tego, no no ale gram, no coś tam jeszcze mnie trzyma, no ciężko mi jest odpuścić sobie, to mam nadzieję, że się gdzieś jeszcze rozwinie, yy, ale, ale nie wiem w sumie w którym momencie jestem, no dwudziesty poziom mam, no to te misje z 20 poziomu to już myślę, że tak powolutku do połowy gry, może do jednej, powyżej jednej trzeciej gdzieś tam się zbliżam i, i zdecydowanie znowu będzie długa przerwa w asasynach, no. Nie da się ukryć. Popatrzymy, co będzie potem lepsze. Natomiast takich rzeczy, które mi się spodobały przez ostatnie dwa tygodnie. Tej chłopakom zarzuciłem przed, przed odcinkiem, zapytałem się, czy, czy znają ten serial, bo ma już on trochę lat, z 2011 roku jest. Możliwe, że u nas był chwilę później w Polsce dostępny. Ale nie znali, nie oglądali, więc, więc postanowiłem, że powiem wam i może może... Może ktoś będzie akurat szukał jakiegoś dobrego serialu do obejrzenia, bo ten wyjątkowo się wbił w moje y, oczekiwania, w moje gusta. Y, mowa o Homelandzie. Y, Homeland to jest y, amerykański serial, y, mocno gdzieś tam przepełniony tymi klimatami typowo y, szpiegowskimi, związanymi z tępieniem terrorystów. Tylko, że tutaj historia troszeczkę się obraca, bo y, cały wątek jest oparty o... Powrót po 8 latach niewoli jednego z bohaterów. Bardzo, bardzo fajny aktor, Daniel Jakiś tam, nie pamiętam nazwiska, on jest również główną postacią tego Axelroda w Billionsach, tak, czyli z drugiego dobrego serialu HBO też jest bardzo bardzo znany. I on gra tego, jak ja to powiedziałem, Jeńca, tak? który po 8 latach został przywrócony, natomiast od razu na początku się dowiadujemy, że, że druga główna postać, czyli agentka CIA podejrzewa go z uwagi, że tam jakiś miała donos e, o to, że on zdradził i o to, że jest tak naprawdę terrorystą w tym momencie, jak już wrócił. I wszystko, co się potem dzieje, to, to jest tak, że tak naprawdę nie wiecie. W każdym momencie jakby ktoś zmienia swoje nastawienia, wykonuje rzeczy nie do końca białe albo czarne. Cały czas są jakieś te odcienie szarości. Niby wiemy, że ci są zawsze dobrzy, ale podejmują też takie decyzje nie do końca jasne. Ktoś tam, wiecie, coś ciemnia, no, no ogólnie te wszystkie wątki są w taki sposób zaprojektowane, że, że każdy kolejny odcinek, czy tam powiedzmy co drugi jest w stanie Cię mocno zaskoczyć I, i to jest spoko. Dwa sezony całe łyknąłem już z siedmiu bodajże dostępnych yy, i to bez żadnego znudzenia, więc, więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to, yy, to polecam oczywiście, o ile ktoś tam nie żyga nie amerykańskimi klimatami, tak, no bo wiadomo CIA i wszędzie tam czarne okulary, czarne suwy, yy, araby, terroryści i tego typu klimaty, nie? Yy... Więc Homeland jest jak najbardziej OK, Kinowo nie było nic grane. Wszystko inne się kręci fajnie. Komiksy są na tyle zajebiste, że zamówiłem sobie z Chin replikę 32-centymetrową Optimusa z generacji pierwszej. Tak więc mocno weszło. I cóż, cóż więcej mogę dodać? No niestety nic. No, Xbox odpoczywa, bo stwierdziłem, że, że dojdę najpierw w coś, co mam na płytce i będzie sobie to leżało. Ja się cały czas czuję na tego na milenium od Chińczyków, wiesz, za praktycznie jedną, jedną czwartą ceny oryginału. Tak, ceny, ceny są jedną czwartą. Tam niesamowitą popularność teraz zdobył nowy model tych, tych Lego Forda Mustanga, który dosłownie miał chyba 1 marca premierę, miesiąc temu, jako oficjalny zestaw Lego. Już go można było na AliExpress zamawiać jako przed przedpremierę też, oczywiście, bo to wiadomo, że oni to gdzieś tam w fabryce obok też klepią. I również jest tam jedna trzecia ceny, bo, bo chyba 230 zamiast 700 zł, ale, ale model jest naprawdę fajny, jeżeli chodzi o te ja Wiesz, oni te klocki robią na drugiej zmianie, wiesz, wchodzi ekipa B-Shift i robi, nie? Ale, ale tak jak mówisz, ty oglądałem recenzję tych wszystkich zestawów i ludzie się wypowiadają naprawdę ostro pozytywnie o tym, bo dla kon koneserów, kloceków Lego... Znaczy, dziwne, warto, to warto bulżeje, jest ale... sobie na własną rękę obejrzeć kilka takich recenzji ze dwie, trzy, mm -hmm. a najlepiej to, to być może jakiegoś zestawu, który nas interesuje, bo yy, soką jest taką dosyć zwartą bryłą, nie? Yy, natomiast yy, widziałem reckę bodajże t czy, czy jak się nazywa ten, ten statek, czy, co ma takie skrzydła dwa po boku, wiesz, mm -hmm. z Imperium. Typewriter. I te skrzydła były w bardzo taki nazwijmy to specyficzny, delikatny sposób przymocowane, no bo wiadomo, że to, to widać z daleka, że to jest delikatne, nie? Yy, więc tam był jakiś taki sposób montażu, który bardzo wymagał nazwijmy to dużej precyzji od tych klocków, takiego wciśnięcia na siłę i, i było w tej recenzji podkreślone, że no, no był problem i musiał po prostu z jednego klocka zrezygnować jakiegoś tam bocznego, żeby je wpiąć, tak? Więc no na pewno nie jest to ten sam poziom, ale, ale jeżeli jest w 90%. No No słuchaj, no dla ciebie, dla mnie, dla Krystiana, dla takiego typowego Nowaka albo Kowalskiego, to to jest nie do odróżnienia, nie? Wiesz, jak zobaczy to... Znaczy no, dla mnie te jest do Naprawdę wyglądają ja bardzo ładnie. na klockach wychowany i spędziłem na nich całe dzieciństwo, więc tutaj wiesz, ostrożnie z takimi oskarżeniami, ale ja nie neguję tego stwierdzenia, że warto gdzieś tam... Znaczy ja jestem zdania, że jeżeli miałbym dzieciaka swojego, wiesz, nauczyć zabawy tymi klockami, to ja bym mu zamawiał te z Chin po to, żeby miał ich więcej, żeby były bardziej zróżnicowane i, i żeby mógł więcej potestować różnych rozwiązań niż to, na co powiedzmy mogłoby mi być stać, biorąc pod uwagę ceny jakieś tam sklepowe. Może to też nie jest dramat, bo dzisiaj 50 czy 70 zł to nie są ogromne pieniądze, a za tyle są zestawy dostępne tak w, w marketach, te, te mniejsze, ale też ciekawe. Sam zresztą tam niedawno taki sprezentowałem Krześniakowi i oczywiście sam go musiałem ułożyć, więc, więc było spoko. Ale ja osobiście zawsze tutaj do klocków podchodziłem w ten sposób, że dobra, raz składam to, co z instrukcji, a potem to rozwalam na części, wrzucam do pudła już nigdy tej instrukcji wiesz, palę ją na stosie, nie? A klocki wykorzystuję do, do, do swoich jakichś tam własnych y, zabaw. I, I pamiętam nawet, że, wiesz, przeglądałem się tym pudełkom jakichś różnych zestawów jako dziecko, an analizując jakie one mają części, wiesz, na przykład ruchome czy jakieś rzadko spotykane, które by mi się przydały. Już od razu pod kątem, wiesz, przetwórstwa wtórnego, a nie zbudowalnego, tego konkretnego robota czy tam czegoś innego i, i to było takie założenie, no to idąc w tym kierunku, skoro same klocki już nie mają patentu, już nie są w żaden sposób chronione pod tym kątem, żeby się, nie wiem, wstydzić, że wiesz, że idziesz w podróbkę, no to tak naprawdę, jeżeli, wiesz, chodziłoby o podkręcanie tej twórczości własnej, a nie, nie wykorzystywanie zestawu po to, żeby on się stał na półeczce, no to przecież to jest w 100% wiesz, czysty temat, nie? Rafo podchodzi w Tesco do Lady, do pani. Przepraszam, ja bym chciał z tego zestawu ten skośny, ten prosty, biały i ten z tym cwancykiem. Ale żebyś wiedział, słuchaj, kiedyś nie było takich zestawów, żeby móc na przykład kupić sobie wiaderko klocków takich służących, wiesz, najbardziej tych prostokątnych czy skośnych do, do budowy domów i tak dalej. Znaczy były, ale bardzo ograniczonym wyborze. A teraz oprócz tych pięknych zestawów, które gdzieś tam wszyscy widzimy na, na tym chińskim Aliexpressie, to można kupować właśnie całe takie wiadra, wiesz, yy, skrzyneczkę z przegródkami, gdzie masz po prostu yy, 2,5 tysiąca załóżmy klocków, yy, Powiesz po kilkadziesiąt rodzajów z każdego, nie? I możesz sobie z tego zbudować od razu, wiesz, jakiś kawałek ładny miasta, czy coś w tym stylu, nie? Czy normalnym zestawem tego nigdy nie zrobisz. Więc, więc takie zestawy też są fajne, no. Ale ogólnie to mi zaimponowali yy, tym że wpuścili zestawy, yy, które się pojawiły w Lego Przygodzie Dwójce do sklepów. Nie wiem, czy Krystian też zwróciłeś na to uwagę, że, że te takie ikoniczne, elementy które, były, były, ikoniczne no. elementy, które się tam pojawiły w filmie, a spora część, yy, przede wszystkim na początku tego filmu, to, to była taka post-apo Mad Max, yy, klimat zrobiony, to te właśnie tam stworki, które, które były, się pojawiły, taka wiesz, głowa statuły wolności, wystająca z ziemi, przerobiona na bazę zła, czy coś w tym stylu. Nie? Więc to, to, to, że takie zestawy po prostu Lego się pojawiają, to jest piękne. Aczkolwiek yy, zwariowane trochę, biorąc pod uwagę, że najpierw wymyślili klocki, potem wymyślili na nich w punkcie film, potem na punkcie filmu zrobili zestawy klocków. No, więc to, to ma sens ogólnie no jak jesteśmy w temacie klocków to dla tych co zainteresowało ta rozmowa, na Netflixie jest taka seria dokumentów o zababkach, które nas wychowały Dobry, jeden odcinek są. jest poświęcony właśnie klock, klockom. Klocko. jak się odmienia klocki? klocką jest jeden odcinek poświęcony klockom a od za drugim rzutem drugi odcinek jest poświęcony Transformersom no, Też możecie sobie zrobić sesję układając klocki, grając w grę, combo no to jest dobra historia Zgadza się. No i co? No i tyle. Ja wam mogę tylko powiedzieć odnośnie komiksów, które nikogo nie interesują, że właśnie w tym momencie od tego czwartego, piątego tomu zaczynają się fajne, fabularne historie pod kątem tego, że ta fabuła już jest poruszająca w jakiś sposób i ciekawie rozpisana, a nie tylko po to zrobiona, żeby kolejne zabawki przedstawić i, i powiedzmy tam wepchnąć jakiś zeszyt, więc tutaj biorąc pod uwagę, że jeszcze z 75 mnie takich czeka zeszytów, no to to, to są najlepsze czasy przed nami. Poczytam wam kiedyś. E, powiem ci, e, powiem ci Rafała, że, Rafała, jak ja mam te DC, tyle już, nie wiem, tam ko 40 już no, po... wiem. Ci, to już się nie chce. I. i... Nie, nie, nie, nie. To nie, to nie chodzi o to, bo to mi przechodzi do Polski, tak. Ale powiem Ci, że jak ja podniosłem sobie ten karton, w którym to jest. To ja zastanawiam się, jak, jak ja zabiorę to ze sobą do Polski. To jest takie ciężkie, to naprawdę jest takie no ja wiem, ciężkie. No ja mam pięć zeszytów tam. w jednym kartonie, to to są naprawdę grube, wiesz, w grubej okładce, pięknie wykonane, naprawdę jestem, wiesz, pod wrażeniem tego, jak to fajnie jest zrobione. No, e... no będziesz miał problem, będziesz musiał jakąś przesyłkę, wiesz, solidną zrobić. Moim no zdaniem tak. najlepiej to chyba ci pójdzie w gabaryt i w ogóle tam wszystko spakować w jednym miejscu. Pewnie tak zrobię. E, dobra, więc chyba do mnie przechodźmy, tak? Właśnie, co ty, kurwa, tu wracać chcesz? No przecież cię tu nikt nie zaprasza. Co, Brexit, kurwa? Dobra. E, politykę zostawmy. E, zostawmy. E, dobra, więc słuchajcie, dzisiaj powiem nie zacznę o gier. E, bo filmów mam sporo. E, no przede wszystkim Platyna w e, Zdziwiłem się, że pod koniec trzeba było jednak farmić. I zdziwiłem się, że trzeba w tej grze farmić. I faktycznie musiałem farmić, musiałem zbierać tam jakieś e, dusze z jednego, e, z, jednego mm, z jednego obszaru, z jednej mapy i e, musiałem je zbierać, zbierać, zbierać, żeby odblokowywać skrzynki, dzięki czemu otwierałem te skrzynki, musiałem otworzyć wszystkie skrzynki, bo było takie osiągnięcie, w ogóle się zdziwiłem i i tak już jestem pod... ale, ale coś coś nie kojarzę, jakie skrzynki były? W e, bo tam Rafał, jak przejdziesz grę, odblokowują ci się dodatkowe obszary, znaczy one ci się odblokowują w innym ale momencie. Ale Dobra, załóżmy, nie mówię o obszarach, tylko chodzi, bo ja przeglądałem trofea, nie kojarzę tam jakiś skrzynek. one... Heim to się chyba nazywało. Albo poczekaj. No. Eee, ja, ja dokładnie poczekaj, bo odpalam i dokładnie ci powiem, jak to trofeum się nazywało. E, chodziło o to, żeby, e, żeby tam wszystko. Nie, poczekaj, nie poznę, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Eee, kurczę mat w ostatnim odcinku dzisiaj musimy zrobić taką składankę Kres, e, ten Rafał mi, mi, miałeś... Christian rapuje e, no. mia... dobra, okej, już znalazłem e, miałeś Rafał takie, takie trofeum ciemności i mgła, w której wszystkie skarby w głównej komnacie warsztatu no, no, było i chodziło o to, że miałeś jeden obszar po którym, po którym jak chodziłeś to schodził ci pasek jakiś tam pasek jak ci zejdzie ten pasek, to tracisz życie. I na tym obszarze musiały, były tylko pułapki i po prostu po nim chodziłeś i farmiłeś przeciwników. Mogłeś nie być w nie, bo to było w, właśnie w tym... E, e... W tym warsztacie, byłem w tym warsztacie. Właśnie w tym, warsztacie... tym sensie, że ja miałem wszystkie obszary odkryte już, kiedy przeszedłem grę, bo ja to na bieżąco oblatywałem. Aha. No... Tak czy, siak, e, tak czy siak musiałeś chodzić i tam były pułapki, w każdym obszarze były, były pułapki, była to czerwona plansza. E, wydaje mi się, że to jest mm -hmm. ten Nihilheim czy jakoś tak. E, I tr trzeba było otworzyć wszystkie skrzynki, które tam były i je kupowałeś za te dusze, za miejsc, coś tam. E, no mniejsza o to. I, I to było strasznie wkurzające, bo musiałem po prostu farmić. Normalnie musiałem farmić. I tam była też Walkiria. Eee, I z tą walkirią też miałem jazdy. Eee, tak czy siak, e, jeszcze, jeszcze e, problem mi sprawiła ta ostatnia walkiria eee, po odblokowaniu wszystkiego. Musiałem sobie niestety zmniejszyć poziom na łatwy przy tej walce z nią. Eee, no i półtorej godziny i tak mi zeszło. Eee, no, ale, ale statycznie. A ja, bo ty grę przeszedłeś na trudnym, ale Walkiria już była po przejściu gry, czyli poza trofeum. Yy, no, mniej więcej tak. Chociaż na yy, Rafale gry nie trzeba było przechodzić na trudnym. No, może i nie. Nie, nie, nie, nie, nie. nie, nie, nie. Yy, można było robić Jana i na najmniejszym grać. Yy, tak czy siak, yy, fajnie, fajnie. Platynka fajna. Pokazywałem Wam, dostałem awatara. Chyba go sobie zmieniłem albo nie e, za to. E, tak czy siak w porządku. E, słuchajcie, o Sekiro powiem nawet, ty, y, niewiele, Powiem tylko, że... Ale Powiedz, powiedz mi no. tylko słowo, bo o tych walkiriach rozmawialiśmy, że poza głównym wątkiem i, i jakby nieumieszczone w fabule te walkirie stanowiły takim, nie wiem, trochę mm, trofeum sam, samo w sobie. Takie wyzwanie dodatkowe dla tych graczy, dla których główny wątek to było coś za mało. Bo tak jak Tomek mówił, że y, walki go tam specjalnie nie, nie, nie, nie blokowały na niczym i w sumie ja też stwierdziłem, że trudne to na pewno nie było. Yy, przy walki Rii próbowałem tam z jedną, z drugą i faktycznie wiem, że to jakieś wyzwanie było, ale w kontekście jak przeszedłeś przez wszystkie, no to, to na czym polegała ta trudność, po prostu, że to są długie walki powolutku schodzi pasek i musisz cały czas być spięty, czy, czy na każdym jakiś sposób znaleźć, znaczy, tak to teraz nie wiem, znaczy, do solsów do Sekiro porównujesz? Yy, Mamy ma tobie to powiedzieć yy, mam tobie to powiedzieć jak, jak wyglądało resztę walk czy po prostu mam powiedzieć? No, po prostu powiedz. no Myślę, no bo... że też zrozumiem. Z, z... <gry> znaczy nie, no, bardziej, bardziej mi chodzi o to, że ty wiesz, o co chodzi z walkiriami, tak? Bo ty to przesz przeszedłeś i wiesz, jak to wygląda. Ja po prostu... No, ale rozmawialiśmy, powiedzieliśmy o tym, zakładamy, że ktoś nas słuchał wcześniej. Z zakładamy, że ktoś nas wcześniej słuchał. A jak słuchał, nie, tak. to powiedz i Rafałowi, i słuchaczu. Jak e... dasz nie? No tak, no to, no, słuchajcie, no, ca cała walka z walkiriami po polega na tym, że one... Atakują i tak na dobrą sprawę jesteście na jakieś 4, maksymalnie 5 ciosów, i przed swoim atakiem widzicie, co ona, e, czym was zaraz zaatakuje, więc wiecie, co zaraz będzie robiła, i albo się bronicie, albo skakujecie, albo, albo nie wiem, parujecie w jakiś sposób, ewentualnie robicie kontrę, ewentualnie używacie szczeniaka, e, żeby strzelał do walkiri, żeby, żeby ją skontrować, żeby, żeby ją zatrzymać w swoim ataku. Eee, no i, i, i tu trzeba wyczuć timing, to nie jest tak, że idziesz na walkirię i ją zabijasz, bo na pewno tak nie zrobisz zginiesz parę razy, nauczysz się jej ataku i dopiero jak już wiesz o co mniej więcej kaman, to już wiesz jak ona cię zaatakuje, wiesz w którym momencie trzeba uciec, gdzie trzeba uciec E, bo bardzo często jest tak, że, że, a mnie atakowała i wiedziałem, że po tym zaraz zrobi cios niezablokowalny z lewej strony i zawsze, jak już widzę, że do mnie się zbliża i wiem, domyślam się, co będzie robić, od razu skaczę w prawo. I to, i takie, by, takie były walki z, z Walkiriami. E, do, stosunkowo trudne, ale wszystkie takie do ogarnięcia na normalnym poziomie trudności. E, ja miałem dwie trudne walki. Właśnie, jedną walkę miałem w tym, w tym mie miejscu właśnie, w którym cały czas był czas, i po tym czasie spadało ci życie. I po prostu szybko biegłem do walkiri. Już ten czas, już miałem troszeczkę ograniczony, i musiałem ją jak najszybciej zabić. I to było stosunkowo trudne, bo później jeszcze musiałem. Nie, nie, akurat nie musiałem się wrócić, ale, ale po prostu już już pod koniec walki, już zaczęło mi normalnie życie spadać, i to było dosyć trudne. A ostatnia walkiria to jest połączenie wszystkich walkiri i wszystkich ciosów, wszystkich walkiri. Poza tym ma trzy razy więcej życia niż normalny Valkyrie i jest po prostu hardcorem kompletnym. Więc y, męczyłem się na, na, na trudniejszym poziomie, ale stwierdziłem, że nie ma sensu, że już jestem po prostu ostatnią nogą e, z platyną, więc, w, więc wziąłem sobie niższy poziom, co też nie było łatwe, bo chciałem jeszcze sobie Rage'a dopakować, bo nie miałem Rage'a, a Rage się przydaje bo w, pe w pewnym momencie wskrzesza ci życie, jak już jesteś, jak już masz mało życia, to dobrze jest właśnie rage odpalić. I jeszcze pod koniec e, kamień. Na ogół tych kamieni nie używałem, bo nie było mi potrzebne, w ogóle nie zapomniałem, ale kupiłem sobie kamień, dzięki któremu jak umrzecie, możecie się wskrzesić i nowa będzie całe życie. E, no. Więc to tyle w że ta platyna nie jest jakoś trudna, ale nie jest troszeczkę wymagająca. A po, po, po procentach graczy, jak, jak, sobie jak sobie zobaczycie w internecie, bo to z, zawsze bardzo fajnie wygląda, ma 5,3% graczy, więc to, to, to samo sugeruje, że dosyć sporo graczy ma tą platynę. Więc to, to nie jest nic niemożliwego, ale, ale myślę, że nie dla każdego. No i o, samo farmienie, nawet nie tyle farmienie, co zbieranie tego gówna, to było coś tak bardzo nieprzyjemne, e, że to szok, ponieważ e, powiem wam, że w internecie e, te mapy, nie, znaczy e, cała, e, por, całe poruszanie się po tym e, Midgarze e, i jak te mapy wyglądają, w internecie, jak oglądacie sobie jakieś filmiki to powiem wam, że ciężko jest się ogarnąć, bo tam są podziemia, tam, tam, tam są obszary na powierzchni a, wszy, a jest po prostu jedna kropka i, i po prostu nie wiecie, czy macie być pod ziemią, czy, czy normalnie na górze więc to było dosyć słabe i, i kompletnie nie chciałem się to robić, jeszcze w niektórych grach jestem w stanie to robić, ale tutaj było to dosyć słabe no ale trzeba było to zrobić tak więc ten, no, no, więc słuchajcie, tyle o gadoworze, bo mam, mam, duszę, mam dzisiaj dosyć sporo jeżeli, jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o Sekiro, no to tam jestem po tych paru godzinach powiedzmy nie będę dużo mówił, zostawię sobie to na kiedy indziej powiem tylko tyle, że no, niestety From Software, domyśla, domyśliłem się że będzie chujowo i, i jest, czego, czego bardzo nie lubię, że tam macie taki system teleportów no i, no i, i ten, ten obszar gry jest tak popierdolony, że w sumie to jest wszystko otwarte w ten sposób że, że możecie minąć połowę przeciwników, połowę w ogóle e, jakichś tam obszarów i po prostu ro, robić Jana Ta, tak to jest zrobione i chyba z tego co się orientuję zawsze te, te gry właśnie z From Software były robione co mi nie do końca odpowiada no bo jednak wolę czyścić, iść dalej czyścić, iść dalej, no ale, ale tutaj można tak no to robić to jedno pytanie postawić ci zadań. dlaczego no. nie czyścisz tylko idziesz na jona? no to e, nie, no właśnie czyszczę, znaczy staram się czyścić, ale czemu nie czyszczę? To zaraz Ci powiem, cz czemu nie, nie czyszczę. No, to tak jak ja w Asasynie, jeżeli gra tego czasami Cię nie przymusza i, i nie wymaga, tylko pozwala Ci przebiec obok wszystkich, mieć ich w dupie i, i pobyć do celu, to po pierwszym, drugim, trzecim razie tak stwierdzasz, że, że po co się męczyć? No niby tak. No niby tak, tylko że właśnie to, to jest From Software. Wyobraźcie sobie, że chodzicie sobie po tym obszarze, właśnie macie tą rękawicę, więc możecie tak jakby jak, jakbyście, mieli, jakbyście byli Batmanem, możecie się tam wstrzelić w coś i się przybliżyć. Albo jak linka Stęczu, dwójki i jedynki na przykład. Na przykład Stęczu, jeżeli jeżeli ktokolwiek grał. To macie bardzo dużo możliwości eksploracji tych terenów, które są, no dobra, powiedzmy, że, że, że te mapy są całkiem spore. Ale co najbardziej mnie wkurwia, właśnie w tego typu grach, właśnie, właśnie martwiłem się, że to będzie, niestety to jest, to e, mając, powiedzmy, jakąś tam sobie planszę, w której e, macie takie kapliczki. Te kapliczki powodują, że e, robicie w nich refresha swoich, e, e, swoich na przykład apteczek lub możecie nawet teleportować się do innych apteczek lub na przykład wrócić do swojej powiedzmy bazy, w której w której macie tam znajomych. Słuchajcie, jeżeli dochodzicie do każdej takiej kapliczki, na przykład chcecie sobie coś tam wziąć swoje, o, uf, jestem już przy tym powiedzmy w cudzysłowie checkpointie i chcecie się, nie wiem chcecie sobie odzyskać te swoje apteczki wszystkie to cały świat się resetuje i ludzie, z którymi przed chwilą walczyliście Re, re, robią respawna i dalej ich macie za sobą i dlatego to mnie strasznie wkur, wkurwiło w tej grze e, bo ja ja rozumiem, ja rozumiem taką opcję że z jednego, z, jednej, z jednego tego checkpointu, z jednej tej kapliczki do drugiej kapliczki może być ciężko, tak? Może być hardkorowo, może być, o Boże, no nie, no zżygasz już nie chcesz. I oczywiście jak giniesz, wracasz do tej kapliczki i robisz te powiedzmy 5 minut drogi, zabijając 10 przeciwników. Ale jak wyście, już, już, już, już, już żeście to zrobili, jesteście już w tej kapliczce, o macie tego checkpointa, bierzecie sobie jakiegoś life'a, to wszyscy z tyłu się odradzają. Fakt faktem idziecie do przodu, więc w, z tyłu macie w sumie w dupie, ale czasami będzie taka opcja, że będziecie robili delikatnego back, backtraka i będzie, będziecie patrzeć, co jest z tyłu. I dlatego to mnie zawsze wkurwiało właśnie w tych Bloodborne'ach, w Dimonsolach, Solach, innych tych pedałach i dlatego dalej mnie to będzie wkurwiać w tym Sekiro i już, i już się wkurwiam na to. Jedynie fajne jest w Sekiro to, że że no nie ma jakichś tam, znaczy na razie, no ja wiem, że będą, ale ale głównie walczymy z normalnymi E, przeciwnikami, tak? Z ludźmi. E, trafiają się jakieś dziwne koguty, które są większe niż ludzie, ale na ogół jest to normalny świat i to jest w porządku. E, no, ale, ale widzę, że From Software no, no to, to musi być coś takiego i to mnie strasznie wkurwia. E, no, ale nic na to nie, nie poradzę. Więc słuchajcie, no ogarnąłem sobie trochę to Sek Sekiro, ogarniam jego stopień trudności, ale na razie nie stwierdzam, że jest nie wiadomo jak. Zobaczymy dalej, jak, jak pochodzę, po dochodzę do tych bossów i będę ich rozwalał. Aczkolwiek e, e, no widziałem, jak w internecie ich mniej, mniej więcej przechodzić, to nie widzę szału. E, no ale zobaczymy. Podobno jest to najcięższa gra tego studia. No to zobaczymy. E, I słuchajcie, i jeszcze jedną grę, którą już tak dosyć idę w ostrą platynę. Nazywa się Watch Dogs 2. Rafał dużo mówi na ten temat. E, więc e, gra jest jaka jest, każdy wie. E, powiem, wam, po, powiem wam tylko, że robię jakiegoś tam speedrana i po dwóch dniach tej gry, czy trzech, moja, moja dziewczyna mi mówiła, że ja, ja już ją prawie przeszedłem, e, więc e, tak patrząc tylko mm, e, główną oś fabularną, to ta gra chyba nie jest zbyt długa. Nie, nie, jest, nie, jest. Nie jest, nie jest. No, no właśnie tak mi się ale wydaje. tam bardzo wciągające były misje poboczne, w sensie, że że odpalałeś, tam się leciał jeden, drugi, trzeci wątek, kilka misji i, i w nich było więcej ciekawych rzeczy zaklętych. Mhm. Może może nie tak, że, że te najbardziej spektakularne były wiesz, w tych misjach pobocznych, ale, ale sporo, więc mm, ja tam akurat się bawiłem trochę w tym i, i faktycznie zeszło więcej, ale w sumie na licznik czasu nigdy nie patrzyłem. E, no i właśnie... E, to jest dziwne, że właśnie gra z otwartym światem i niby szybko przez nią przechodzę. Aczkolwiek faktycznie jest tam dużo, że pierdół do robienia. Może nie jakoś super dużo, co myślałem, że o Boże Ubisoft najebią mi wszystkiego. Właśnie, właśnie, powiem Wam, że bardzo e, miło się e, zdziwiłem, że jednak jest taka e, e, opcja jest zbieranie, bo tam są jakieś selfie, zdjęcia, jakieś e, głupoty, ale jest tego naprawdę mało. Druga sprawa San Francisco, wydaje mi się, jakieś stosunkowo małe w stosunku do tych innych gier. Do Assassina to nie wspomnę, ale, ale jak na Ubi... Jest to co, ono jest bardzo y, podobne do Drivera, w którego grałem bodajże w zeszłym roku i, i tak w miarę na świeżo przeskoczyłem z jednej mapy, Aha. też od Ubi, San Francisco, do tej drugiej. I, i tutaj można... Można mieć takie poczucie trochę, że, że, że to zostało po prostu rozbudowane i przerobione mhm. w kontekście w no kontekście tak, tak, tak. Cał, całego kształtu. Nie? Wcale by mnie to nie zdziwiło. Natomiast niewykluczone, że ilość tych znajdziek i różnych rzeczy, które tam się pojawiają na mapie aktywności, że jeszcze ich nie uruchomiłeś, bo tam są takie misje, które powiedzmy, wiesz, dopiero jak ją odpalisz, to to ci uruchamia całą serię, załóżmy, jakichś tam, nie wiem, wyścigów czy czegoś takiego, nie? Mhm. I jeżeli nie zszedłeś z głównego wątku na, na jakieś tam historyjki, które cię, wiesz, zachęcały do tego, to ci się po prostu te znaczniki nie pojawiły. No, z, z, zobaczymy. Faktem jest, że ja, ja nie będę lizał ściany. Ja będę robił to, co muszę robić i, i nic więcej. E, tak czy siak powiem wam, że w Watch Dogs gra się bardzo przyjemnie. Bardzo fajna jest to gra. E, jest stosunkowo już tak, i w sumie jak najbardziej można ją polecić. E, i, I w sumie to tyle. Bardzo dużo gramy w Magic the Gathering. Arena na kompie, bo lubię Magica, Robię sobie talię i gram. E, więc to tyle w sumie z gier. A słuchajcie, z filmów, z filmów. I, i, tutaj, I tutaj trochę jest. Nie będę mówił o wszystkich filmach. Powiem tylko, że oglądałem i ewentualnie mogę powiedzieć, że fajne albo nie fajne. Ale obejrzałem sobie dziewczynę w sieci pajorka, czyli tam tą drugą, drugą przygodę dziewczyna z tatuażem, jakieś takie pierdoły. I powiem wam, że to było lepsze niż mi się wydawało, że będzie. Ponieważ zmienili tam w ogóle całkiem aktorów już nie ma Daniega, Daniela Craig'a i tamtej dziewczyny, która była zajebista, teraz są zupełnie inne aktorzy i myślałem, że będzie to takie dosyć średnie, ale powiem wam, że naprawdę dobrze to wyszło, tamta druga dziewczyna, nowa dziewczyna też się sprawdza fajnie się to ogląda końcóweczka jest bardzo fajna no i, no i kurczę daje to radę i powiem wam, że jeżeli byliście zajarani pierwszą częścią, to jest spora szansa, że drugą też będziecie Mm, więc jak najbardziej dziewczynę w sieci polecam. E, Kolejny film, który obejrzałem, to była druga część Jurajskiego Parku. E, tylko powiem, że ten film jest chujowy. Jest dużo słabszy niż jedynka, e, I Mam nadzieję, że już trójki nie będzie. E, poza tym wysz wyszło jakieś gówno na Netflixie. Nazywa się Jak Romantycznie z taką grubą angielką. Też to obejrzałem. Też jest chujowe. I mam nadzieję, że też więcej tego nie wyjdzie. To nie wyjdzie. Poza tym, nie wiem, czy słyszeliście na Netflixie, był, był film dokumentalny o tej imprezie, która się nie odbyła. Kojarzycie? Fire się nazywało. Nie, nie kojarzymy. Tomek? Jak kojarzę, ale to chodzi o tą ściemę, że ktoś z, y, chciał zorganizować imprezę, na tak. której nie ma zasad i to się przerodziło w jakieś tam morderstwa i w ogóle i to Nie, to był, nie wiesz, to, taki... to nie to, to nie to, to nie to. No ale to jest to, wiem o co ci chodzi ale to się nie odbyło, to to jest fake i to poszło takie coś w internet, że że, że że była taka impreza, właśnie takie rzeczy tam się działo, a potem się okazało, że to był fake. No, no dobra, ja to, taką wersję. To, to może inaczej. Oglądałeś ten film, Tomek? No, nie, dobra. jeszcze nie oglądałem, mam, no dobra. mam plusik dodany na mojej liście. Tak, jest, tak, tak. Ostatnio S to jest moje hobby, dodawanie takich filmów, seriali do listy i ich nigdy nie oglądanie. Okej, okay, ja, ja mam bardzo dużo 40 albo 50 tytułów. Słuchajcie, ee, tak, Fire, to się nazywa e, Fire w... F-Y-R-A. R-E. -e. E, słuchajcie, e, cała apcja ca, cała polega na tym, że koleżka sobie wymyśla, że zrobi sobie jakąś tam imprezę, ze względu na to, że ma jakąś aplikację, w której może, którą odpalacie sobie i możecie sobie zamówić gwiazdę, powiedzmy, muzyczną na jakąś imprezę, tak? Chcecie Lady Galge, odpalacie aplikację i robicie. I chciał sobie to w jakiś sposób wyprom wypromować. Aplikacja, właśnie miała nazywać się Fire, e, i chciał e, zrobić do tego, Eee, festiwal, po prostu zareklamować to na jakimś tam festiwalu, ten festiwal miał nie być duży I kupił wyspę, w ogóle miał dużo hajsu, kupił wyspę itd. i tak dalej i zrobił bardzo fajną rzecz bo z, e, ogarnął 10 najlepszych modelek na świecie i zrobił klip reklamujący ten festiwal i to poszło i słuchajcie i o tym jest mniej więcej ten dokument, bo to jest dokument o typie, który właśnie w ten sposób E, chciał ogarnąć imprezę i są wszystkie kulisy tego naprawdę polecam, to jest bardzo fajna rzecz e, nawet e, wielu pewnie nie wiedziało, że coś takiego miało miejsce miało miejsce jak najbardziej e, polecam to to marketing Słuchajcie, mu się udał, trzeba przyznać. Marketing mu się udał zajebiście. Nie, to by po prostu stos. Tam, tam jest dokładnie powiedziane w tym dokumencie, bo tam jest dużo zdjęć strasznie. On wszystko dokumentował. To, to, to jaką się tym zajmował, to wszystko było dokumentowane, więc jak najbardziej zobaczcie sobie, bo no, no, no, tam, tam wypowiadają się naprawdę specjaliści, jak czemu to w ogóle wszystko. Poszło i nie poszło. E, słuchajcie, e, jeszcze ostatnim dokumentem, który obejrzałem, to jest IKAR, on jest z, z zeszłego roku. E, rewelacja. E, powiem wam, że jak pamiętaliście albo nie pamiętaliście, jak e, Rosja została e, na początku e, zabrali możliwość uczestniczenia w Igrzyskach Olimpijskich, to w tym dokumencie dowiecie się czemu I, i, i po prostu ten dokument pokazuje wam jaka jest ogromna korupcja w sporcie szczególnie właśnie w lekkoatletycznym w, w każdym praktycznie siłowym sporcie rewelacja, jest to jeden z lepszych dokumentów które obejrzałem w tym roku Icar. to jest o, o, oscarowy dokument z zeszłego roku, ale, ale nadrabiam i słuchajcie, zostawiłem sobie chyba film film ten, o którym chcę teraz powiedzieć na sam koniec Eee, tylko, tylko jeszcze coś sprawdzę żeby wiedzieć kiedy wyjdzie w Polandii eee, Polandii wyjdzie tak W eee, Polandii wyjdzie 3 maja a ja już wam powiem eee, na czym byłem 6 kwietnia byłem na cmentarzu zwierząt eee, Stevena Kinga e, nowy, nowy horror tak jakby eee, macie dopiero premierę za miesiąc i słuchajcie, to, to był dobry horror, stosunkowo dobry horror, o którym niewiele wiedziałem i też niewiele wam powiem, bo znając fabułę tego horroru, wydaje mi się, że gdybym wiedział o czym będzie to horror, to bym tak dobrze się nie bawił, to, to na 100%, bo cały czas miałem pewną rozkminę w tym horrorze i tak już jest połowa, połowa filmu i tak kurczę, o czym to jeszcze może być? No i okay, wydaje się... A czy to nie jest przypadkiem remake tego starego filmu właśnie Cmentarzysko dla zwierząt? Znaczy remake, nie remake, no można tak powiedzieć, to jest, to jest wiesz, to była sobie książka, zrobili sobie kiedyś film w 1989, a teraz wychodzi jeszcze raz ee, kolejny raz ten film, no można powiedzieć, że remake, tak? tylko że to bardziej wyszło od książki wszystko ale można powiedzieć, że remake ale to jest, to jest wszystko jeden do jednego to samo, bo byłem z dziewczyną, która czytała tą książkę i po prostu chciała iść do kina bo chciała zobaczyć jak to wygląda więc można powiedzieć, że tak więc słuchajcie, film jest całkiem fajnym horrorem, dobrze się go ogląda w kinie, niekoniecznie do kina aczkolwiek nie oglądam tych horrorów jakoś tak specjalnie dużo bo na ogół są jakieś głupawe albo jakieś takie słabe, dziwne, w ogóle nie trzymające się kupy, tak ten jeszcze tak w miarę dawał radę no i ze względu na to, na, na Kinga wiedziałem, że będzie trochę taki po, popieprzony Eee, aczkolwiek fajny, fajny jak najbardziej można go sobie gdzieś tam obejrzeć szczególnie jak na przykład macie kartę Rafała to możecie sobie iść tam po Avengersach eee, nie no, już będzie po Avengersach w sumie ale gdzieś tam, gdzieś tam sobie go zobaczyć jak najbardziej, bo to było dosyć dobre, w ogóle w Anglii ten film jest dosyć mocno reklamowany te dzieci w maskach po Londynie normalnie chodziły, eee, taką kampanię mieli promocyjną eee, co dosyć fajnie wyglądało E, więc cmentarz Zwier zwierząt ja jak najbardziej jako horror polecam e, tak. E, I słuchajcie, to będzie tyle u mnie, więc e, starczy tego. Godzina minęła, chyba, tak, mniej więcej. E, więc możemy przejść do jakichś wiadomości. I chłopaki, czy coś macie, coś się wydarzyło, coś znaleźliście fajnego? Wiedźmina w Polsce kręcą na dwóch zamkach z tego, co, co tam czytałem. No, Pędą, na czy... razie na jednym, potem mają na drugim, ale oczywiście zdjęcia wszystko, wiesz, tam przekonują Nie no, potwierdzone info ogólnie fajny temat, bo, bo, bo to gdzieś tam taki, wiesz, nie musieli koniecznie wybierać Polski i wiadomo, że to tam kręcili na, yy, gdzieś tam na Węgrzech, tak, chyba. I, i fajnie, że to gdzieś tam zajrzeli do nas, no, było już w sumie wcześniej jakieś odwiedziny odnotowane, więc plotki na ten temat powstawały, ale spoko, to zawsze jest jakiś tam plusik do całości. No tak, tak, tak, tak. Ja, ja jeszcze w ogóle e, przeczytałem o bardzo fajnym serialu, jak już jesteśmy, nie oglądałem go, ale, ale chcę, chcę polecić przede wszystkim słuchaczom albo, albo, no, głównie słuchaczom i wam też. Słuchajcie, serial na Netflixie nazywa się Playing Hard. Jest to serial, w którym godzina 30. To jest film, sorry, godzina 35, i w tym filmie Playing Hard pokazują, możecie zobaczyć, jak powstała, powstawała gra For Honor. Czyli gra od Ubisoftu, w której machacie mieczem online, gdzie Wojtek śmiał się z serwerów, że w to się w ogóle nie da grać. Więc godzina 35, podobno hardkorowe sceny się tam dzieją. Zobaczycie, ile wysiłku potrzeba, żeby stworzyć w ogóle grę. Film jest z polskimi napisami, więc nie ma problemu. Gra od Ubi, więc jak najbardziej polecam ten film. Poza tym, jak już to kontynuuję, słuchajcie, Borderlands 3. Eee, powiem Wam tak, że widziałem ten trailer i widziałem okładkę. No, okładka jest mega, naprawdę jest zajebista. No, jest z jajem, Chrystus tam na niej jest. No, no wszystko zajebiste. Eee, gdzieś tam, eee, do, do, no, stos, stos, okładka jest zajebista. Ale powiem Wam, że jak kurczę przeglądam ten, oglądam ten trailer, no to ja Wam powiem, że tam jest bieda w, w tym. Tam, tam bieda piszczy normalnie piszczę. Dla mnie te Borderlands'y, jak tak teraz patrzę, no fajnie, że wychodzi trójka, no fajnie, fajnie, pewnie będę grał, bo wszyscy będziemy grali. Ale no to graficznie no to jest to jest, to jest słabizna, dosyć. No ja rozumiem, że to jest dalej w tym cell shadingu e, i to tak będzie wyglądało, tak troszeczkę może lepiej, ale, ale no, dla mnie to jest słabe. Nie wiem, czy, ogl nie, nie wiem, czy oglądaliście ten trailer. Oglądaliście? Nie. No okej, okay. tak czy siak wierzcie mi drodzy słuchacze, że ja że ja, pomimo tego, że lubię tą serię, zawsze ją lubiłem i cieszę się, że wychodzę, wychodzi ta trójka No jestem sceptycznie nastawiony ze względu właśnie na ten trailer i na to jak ta gra może ewentualnie się prezentować Bo hype jest ogromny, bo ja już widzę, że jest ogromny i dobrze, niech będzie, ale, ale no mam nadzieję, że tu tutaj zrobi nam dobrą grę i to będzie dobra kontynuacja E, te, te postacie jeszcze dają radę tam, no na razie niewiele o nich wiemy więc y, tam jakieś tam y, szczątkowe ich umiejętności pewnie w jakimś DLC wyjdą kolejne e, ale ale no z, zobaczymy, no po prostu gameplay sam w sobie jest zajebisty, e, zauważyłem że w ogóle po tym trailerze dużo moich znajomych zaczęło grać w ogóle w Borderlands'y The Hanson Collection albo innego, inne tego typu rzeczy więc hypik jest. No. no, Ja mam nadzieję, że będzie dobrze. 14 września Zobaczymy. Coś jeszcze? Chłopaki macie z wiadomości? No taka pierdółka, na którą w sumie trochę czekam. Myślę, że Tomek też, że Xbox pomyślał wreszcie i gdzieś tam są mocne plotki potwierdzone jakimiś przeciekami że będzie wspólny abonament na Xboxie, czyli Game Pass z Goldem połączony w jakiejś tam cenie yy, miejmy nadzieję w miarę atrakcyjnej myślę, że to jest taka myślę, że to jest coś, co mnie może powstrzymywać na chwilę obecną, żeby zakupić jakiś ciekawszy pakiet, bo pewnie jak wprowadzą, to będzie też na, na dobrych promocjach i w sumie na chwilę obecną w zupełności bez golda mi wystarczał Game Pass, ale jakby się pojawiło coś takiego połączonego z niedużą dopłatą, to, to czemu nie? Więc myślę, że jak, jak już są dwa abonamenty na, na jedną platformę, to powinny również występować w takiej połączonej formie. No ja niestety z tego nie skorzystam z prostego faktu, że ja opłacam aktualnie abonament Game Passa w argentyńskich Peso i nie mogę tego ruszyć, czy, czytanie, a jak ruszę, no to mi wszystko się usunie, więc mi tak ta nie wychodzi płacić do Argentyny moje pieniążki wysyłać, tak jak Nintendo wysyła do mnie na konto pieniążki. A, a, a po, po, poczekajcie, bo ten Game Pass to jest, to działa jak Netflix, tak? Czyli no. jeżeli jakaś gra nie będzie na Game Passie, a wy mimo tego jesteście w połowie tej gry, to już nie skończycie no, wy, wypierdala. tej Wypierdala, tam masz ogłoszenie niedługo Aha. usuwane, dostajesz miesiąc wcześniej i jak nieskoń, nie zdążysz przejść, to ci wypada. Mhm, Okej, okay. Czyli to nie działa tak jak w, na ogół w plusie, tak? Że, że ściągasz, nie masz plusa, nie, nie, nie grasz. Nie, nie, nie. To nie jest tak, że dodajesz do swojej biblioteki. Mhm. Okej. Okay. Niestety. Okej. Okay. Eee... To ile ci wychodzi Tomku w tych, w argentyńskich? średnio od 21 do 24 zł. Czyli połowę stawki. No teraz, teraz była tylko wczoraj, gdzie ta promocja z Amazonu, tylko nie udało mi się dotrzeć, czy poza, poza Wielką Brytanią te kody też działały. Ale, czy znaczy, ale też po... jak najbardziej masz 3 miesiące w cenie, 6 miesięcy można kupić za 121 zł chyba bodajże. I to też gdzie? jest normalnie w każdym sklepie w Polsce. Może zakupić takie coś. Tak, że 120 kupujesz i ten drugi tak, masz gratis? czy jak to działa? Mm -hmm. Nie, no w kupujesz, sensie, 3 w cenie, tak, kupujesz 3 w cenie w 3 cenie właśnie 120 około złotych, a 3 dostajesz w kodzie później po zakupie, nie? To muszę przeszukać, może to, może to będzie ta opcja też ciekawa. Dobra, poza, poza Game Passami, co tam w newsach ciekawego? Coś się wydarzyło w naszym świecie? Uczaj, bo iPhone mi się nie chce odblokować, bo on zakryty mikrofonem, chwila. Dobra, już jestem. Elder Scrolls Blades. Nie wiem, czy kojarzycie ten tytuł. Jest dostępny na telefonie. Ja już też coś sobie przypomniałem. No. I powiem wam, że jest to aktualnie dostępne dla wszystkich w formie bety. No i pomijając pierwsze wrażenia estetyczne, jeżeli chodzi o grafikę i to, że na telefonie możemy mieć grę, która wygląda, no Powiedzmy, że wygląda minimalnie lepiej niż z Xboxa 360, to naprawdę robi ogromne wrażenie. Jakoś tekstur ogólnie, jak to chodzi, yy, i że no, mamy cały świat Elder Scrollsów w kieszeni robi wrażenie, tylko że no po, po, powiedzmy sobie po godzince, no nawet krócej, po pół godzinie grania jak w typowego LED scrolla że uciekamy wiecie, z lochu, więzienia i musimy walczyć i tak dalej, to chodzimy do takiego centralnego huba, gdzie praktycznie gra zamienia się w typowego mobilniaka, tak? Z, ze swoimi wadami i zaletami, tak? Czyli mikrotransakcje, jak znajdziemy jakąś skrzynię w lochach, no to musimy odczekać 6 godzin, żeby ją otworzyć, ewentualnie zapłacić sprawdziły, sprawdzi, tę prawdziwą gotówką, żeby otworzyć to instant. Ale jeżeli chodzi o technikalia, to ta gra przepięknie wygląda na telefonie. No ja akurat na iPhone X mam to włączone. Gra działa w trybie portretowym, jak i 16x9 i 16 na 9, się automatycznie przełącza w ten tryb. No Jestem pod wrażeniem, że tak gry mogą wyglądać na telefonach po prostu w tym momencie. Jestem ciekaw jak tą grę będą rozwijać, bo na razie jest to w becie, więc jak macie ochotę się przekonać, można pobrać te, ten tytuł, jest darmowy, założyć wystarczy tylko założyć konto na betaździe i można grać, więc sami Ej. sprawdźcie i powiedzcie mi, jak to wygląda. Tąku to jest online czy to jest singiel? Nie, to jest single, po prostu single. Działa to na zasadzie huba, gdzie zlecenia dostajecie, misję, no i wtedy wyruszacie, wykonujecie te misje, wiecie, UBI, pięciu stworków, odnać jakiś tam, kurde, wiesz, kielich, albo coś, wróć do miasta, surowce zdobądź, tyle potrzebuje surowców, żeby wybudować tam jakąś komnatę w, w, w odbudowie zamku i tak dalej, tak dalej. Czyli typowe schematy i mechanizmy, jakie znamy po prostu w grach mobilnych, tak? Więc o. no tu jest wielki zawód z tego, bo myślałem, że dostaniemy prawdziwego Elder Scrollsa, no ale no. No niestety. A powiedz mi jeszcze jak już jesteśmy przy tym, jak, jak ze sterowaniem na telefonie? Yy, nie wiem czy życie. Dawno, dawno temu było, yy, było takie demo od Epica dostępne na telefonach, yy, gdzie tapnięciem w ekran po prostu postać poruszała się samoczynnie. Tak? Yy, graficznie też to pięknie wyglądało i ten sam system jest tutaj zastosowany. Nawet chyba nie wiem czy to, czy to na tym samym silniku nie chodzi, ale tego się no, po prostu nie dowiem i macie dwa schematy sterowania, czyli tapiecie palcem na ekran w miejscu, gdzie chcecie i czekacie, aż postać tam dojdzie albo przekręcacie telefon w, w tryb no, leżący, powiedzmy sobie to i macie dwie wirtualne gałki, gdzie operujecie normalnie jak zwykłym padem i ja w tym, w tym trybie gram, bo po prostu no, tak się gra najwygodniej a jeżeli chodzi o walkę, no to możecie grać jak w Ninja Fruit, czyli trzymacie palec i po prostu e, machacie mieczykiem, albo możecie po prostu tapnięcia, tak, przytrzymani w odpowiednim momencie e, podniesienia palca i w tym momencie budujemy sykomba, tak, z, lewo i z, z lewej i prawej strony, więc no, system walki jest naprawdę na maksa uproszczony. Potem dochodzą jeszcze umiejętności specjalne, dostępne pod, pod ko konkretnym guzikiem w, na ekranie, który się wyświetla. Więc no, no, to jest mobilniak. To, no, jestem zawiedziony, bo naprawdę początek gry e, pokazuje, zwiastuje coś niesamowitego, coś wielkiego i no, szybko się to urywa i zostajecie z grą, która no, wystarczy na posiedzenie na kibelko tak naprawdę. Ale graficznie robi wrażenie, więc nawet choćby z tego prostego faktu, żeby zobaczyć jak potrafią gry wyglądać na telefonach, e, warto to sprawdzić moim zdaniem. Tak. Mm -hmm. Okej. Okay. No rozumiem. To, to ja jeszcze powiem o jednej rzeczy. Otóż prawdopodobnie do końca tego miesiąca, tak mi się wydaje, tak, tak mi się obiło uszy, a nawet jak nie, to na pewno w dalszym ciągu coś takiego jest. Słuchajcie, jest darmowa, jest darmowa możliwość pogrania w Battle Royale w Call of Duty 4. Wydaje mi się, że będzie trwało to do końca miesiąca, ale nie wiem. Wiem, że moi znajomi w to grają. Ja mam Call of Duty, to tam sobie z nimi pograłem trochę. Eee, wiem, że wczoraj grali, a czyli w poniedziałek. Więc, e, jest taka możliwość, więc jak chcecie, możecie sobie ściągnąć Call of Duty 4 i za darmo jest tryb Battle Royale do ogarnięcia. E, prawdopodobnie do końca kwietnia. E, tylko, o, oczywiście uprzedzam, 80 giga jest do pobrania. E, to jest ten ból. E, no, Ale jak ktoś jest zainteresowany, na przykład taki Tomek albo jakiś inny ktoś, kto lubi Battle Royale to jak najbardziej polecam taką opcję. Dobra, słuchajcie, bo pierdolimy o niczym i przejdźmy do gry, która też jest o niczym. Co to na to? Okej, okay, dobra, to zanim... Tak, tylko poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Kurwa. Jest, dobra, okej. Okay. To w takim razie, zanim przejdziemy do, do, do, do, do gry o niczym, to ja wam powiem o czymś takim, co się nazywa sprzedaż. Tak, mam sprzedaż. się kurwa, mam sprzedaż. Kod. Słuchajcie, najchętniej kupowane gry w zeszłym tygodniu to pierwsze miejsce Division 2, drugie miejsce to jest nowa FIFA 19, trzecie miejsce to jest oh fuck, Yoshi's Crafted World. Nie wiem, co to jest. to Yoshi! Co, co, co? No dobra, ja wiem. To jest gra dla dzieci, to jest gra dla dzieci. to jest taka ta, ta sama zasada, jak ten pan, co na mewo podjechał, wiesz, do tego pokestopa i się ukrywał, to tak ludzie, co mają Switcha, jeżdżą tymi pociągami, tramwajami i też wchodzą w ostatni przedział, nie? Gdzie tam same, wiecie, skinheady i inne najebane typy siedzą, to oni też kaptury zakładają i grają w takie gry, wiecie, dla dzieci będąc dorosłymi ludźmi, więc no, no, to jest taka gra, tak? Okej, okay, dobra. Może nie chciałem tego wiedzieć, więc to było na trzecim i czwartym, to jest Mario Kart 8 deluxe, piąte to jest Sekiro szósty jest Red Dead Redemption 2 eee, siódmy to Lego Przygoda 2 ósme GTA 5 U. Eee, dziewiąte to jest New Super Mario Bros. deluxe, dziesiąte jest Super Smash Bros. U, ultimate, kurwa ile tego Nintendo jest na, na tej liście czeku, ludzie napierdają ten Nintendo cały czas, oni są pojebani jak można w ogóle to kupować Okej, okay, więc w takim razie Division jest 2 jest na pierwszym miejscu, więc myślę, że Tomek będzie najlepiej z nas wszystkich wiedział, czemu. I czy zasłużenie przede wszystkim. Tomku? Ale mi się nie chce gadać w ogóle o Division 2, ja chcę powiedzieć o Generation Zero. <laughs> to myślałem, że chcesz powiedzieć o tym. No dobra. No, nie. Nie, to jest gra o niczym, tak jak powiedziałem na wstępie. Słuchajcie. E nie wiem, czy widzieliście trailery z wiastoną tej gry. Ogólnie założenie gry jest banalne, proste i mnie naprawdę bardzo mocno zainteresowało. Mamy Szwecję w okolicach lat 80-tych, 90-tych, gdzie stało się coś niesamowitego, gdzie, gdzie stała się, wiecie, apokalipsa, nie ma ludzi... Są roboty. Jeżeli kojarzycie te roboty od panów z Boston Dynamics, to są ci ludzie, co robią te takie pieski, które kurczę, same sobie chodzą i te cyborgi. Więc jak wiecie, jak chcecie zobaczyć, gdzie się zaczyna Skynet, no to tam już panowie dobrze z tym kombinują. I mamy tak, mamy połączenie tej gry, w której byliśmy myśliwym. Hunter the Call of the Wild, tak? Była dostępna w Xbox Game Pass i chyba nadal jeszcze jest za darmo. Rafał i Krystian, wy o nim opowiadaliście na odcinku. Tak, tak, tak. Dokładnie, więc połączcie sobie tą grę z klimatem DayZ gdzie po mapie chodzą e, roboty w stylu właśnie tych piesków z Boston Dynamics, tak? Według mnie mieszanka idealna, po prostu no gra, którą trzeba zakupić na premierę, no i jak ja taką grę widzę, no to włącza mi się tryb, y, nie oglądam żadnych trailerów, nie, nie słucham żadnych informacji o tej grze, chcę po prostu włączyć ją w konsoli e, i grać. No i też tak zrobiłem, włączyłem tą grę, i od strony wizualni, wizualnej jest naprawdę bardzo fajnie. To jest ten poziom, co, co był dostępny w Hunter Call of the Wild. Jest to na silniku od, od Avalanche, chyba tak to się nazywa, od gości, co zrobili Just Cause. Więc jeżeli chodzi o wizualia, to naprawdę jest bardzo ładnie, jest bardzo realistycznie. Jeżeli chodzi o design tych wszystkich robotów, jest jest fajnie, jest to z pomysłem, ładnie to wygląda. Widać, że to są takie roboty, niekoniecznie które mają pomagać ludziom, tylko to są po prostu jednostki wojskowe. No i coś się pierdolnęło, coś się stało i atakują ludzi po prostu, tak. Gra to jest typowy typowy survival, tak? typowy survival, gdzie musimy szukać ekwipunek, szukać broń, amunicję, e, różne przedmioty, które pomogą nam przetrwać. Grę zaczynamy budząc się na, na samym końcu mapy i po prostu musimy znaleźć szczęście, tak? musimy znaleźć tego chuja tytułowego w śmietniku. I tu się zaczyna pierwszy problem tak naprawdę tej gry, e, bo ta gra jest po prostu o niczym w dosłownym sensie tego znaczenia, bo mechanika fabuły jest tu rozwiązana w taki sposób, że jeżeli nie podejdziecie, na przykład macie na środku lasu macie budynek. Co powinno was skłonić, żeby do tego budynku podejść, bo tam mogą być cenne, cenne łupy, nie? Ale jeżeli stwierdzicie, że jednak jebać ten dom i idziemy gdzieś indziej, to ominie was fabuła. Bo nie ma żadnych znaczników, nie ma żadnych misji typu idź tam, a się dowiesz o co chodzi. Tylko podchodzicie do takiego doma. E, doma, kurwa, no ja zawsze jestem słowo twórczy o tej godzinie. Podchodzicie do takiego domu i wyskakuje w tym momencie wam e, ikonka, że... Tu zaczyna się fabuła. Wyskakuje wam tekst, gdzie czytacie, że ludzie z tego domu poszli sobie w kierunku kościoła i znać ich, zobacz co się tam stało. No i gra nie tłumaczy wam, w którym miejscu jest ten kościół, w którą stronę trzeba się udać i musicie sami wywnioskować, tak? Więc w tej grze można powiedzieć tak naprawdę, że nie ma fabuły, tak? Ale no, w grach typu Survival, typu Daisy, no to, to my sami tworzymy fabułę. My z innymi graczymi, graczami i w tym momencie... Gra jest online, gra cały czas jest online, więc inni ludzie mogą do was dołączyć i powiem wam, że na 2-3 godziny grania nie spotkałem nikogo, nikt do mnie nie dołączył się, więc gra była całkowicie pusta, byłem tylko ja i e, przeciwnicy. E, to troszeczkę powiedzmy sobie e, klimat mi e, robiło, bo ja lubię takie gry o niczym, co zresztą sami o tym wiecie. E, bo klimat jest naprawdę fajny. No, połączenie tych lat 80., -tych, 90. -tych razem z, z, z, z grafiką, no to naprawdę buduje fajnie, faj, fajnie to buduje. Tak? Mapa jest ogromna. Mapa jest w wielkości chyba tej drzewko z trójki albo czwórki. To jest właśnie taka skala. Mm, tylko jako typowy survival powinny być emocje, że w momencie, kiedy giniemy, tracimy swój cały zapis, wszystkie przedmioty, które zdobyliśmy i wszystko, co znaleźliśmy, no ginie. Tutaj jest to zrobione w ten sposób, że możecie się sami odsucić. Nie? Jeżeli przeciwnik was zabije, e, wciskacie guzik na padzie i wstajecie. Wstrzykujecie sobie, wiecie, adrenalinę i, i wstajecie. A podczas godziny grania znalazłem chyba sześć albo siedem takich, takich strzykawek. więc tu automatycznie, automatycznie tracimy ten klimat tego zaszczucia, ten klimat tej niepewności i strachu, nie? Więc po pewnym czasie zaczynacie lecieć na typu tego tego przysłowiego Jana, po prostu zapominając o sprawdzaniu jakichkolwiek przedmiotów w budynkach i tak dalej, czyli automatycznie omijacie fabułę, lecicie całkowicie w nieznane, nie wiecie gdzie idziecie, jak spotykacie przeciwnika na swojej drodze, no to na Jana, na niego lecicie, albo zginiecie, albo nie. Jak zginiecie, to trudno się pomożecie po prostu podnieść, tak? Ale co się stanie, jak, jak stracicie tą, tą adrenalinę, tak? Jeżeli te strzykawki wam się rzeczywiście skończą i umrzecie na, na, na, na amen, tak? To w tym momencie gra ma, działa na zasadzie respawnów. W ostatnim y, punkcie, gdzie, byliście, gdzie odwiedzaliście ostatni punkt, tak? więc no tutaj najważniejsza rzecz, jaka, jaka powinna być w grach typu survival, jest pierdolona, Czyli zero emocji. Gracie dla grania i, i, i to jest kompletnie bez sensu. Y, co automatycznie wyklucza jedną rzecz skradania się. Nie, nie trzeba się w tej grze skradać. Ogólnie, jeżeli chodzi o grę, to jest tutaj ten system zastosowany i przeciwnicy reagują nie tylko na nasz widok, ale też na odgłosy, jakie wydajemy. Więc jeżeli będziemy biegli, no to szybciej zlokalizują nas i zaczną w tym kierunku strzelać. Można się skradać, ale po co? Po co mamy się skradać, jak i tak ewentualnie zobaczymy 15-sekundowy loading i możemy zaczynać od nowu, tak? Gra po prostu w żaden sposób nie kara nas za zagranie za, e, za przeciwko tego stylu, co, powinno, co co powinniśmy grać, grając survival, tak? Mm są tak zwane, w tej grze są dostępne te environmental storytelling, tak, czyli opowiadanie fabuły przez to, co widzimy na, przez to, co widzimy w lokacjach, tak, typu Fallout, typu Skyrim, to jest ten typ, tak, czyli e Widzicie, że w oddali jest jakiś wypadek, samochód dymi, jest robot na ziemi rozjechany, jakiś, jakiś gościu leży w krwi i wnioskujecie, oha, dobra, więc tu się, tu się jakiś wypadek stał, dobra jadka była, coś tu się działo. Tylko troszeczkę te, te, te wszystkie sceny są nielogiczne, bo wyobraźcie sobie motyw, że, że wchodzę do miasteczka, gdzie widzę, że była ostra rozpierducha, są czołgi, które po prostu są wyłączone z użytku a wnioskuje się po tym, że czołgi zostały zniszczone przez te pieski, a te pieski padają, te, te roboty psy, tak powiedzmy sobie, te roboty padają od czterech strzałów ze zwykłego pistoletu, tak? No to sami sobie odpowiedzcie, to jeżeli ja potrafię zniszczyć jednego robota strzelając do niego cztery razy, a te roboty rozwaliły czołg, no to coś tu jest chyba nie tak, tak? coś tu poszło nie tak tak samo jak w momencie kiedy wejdziemy sobie do jakiegokolwiek pomieszczenia i zamkniemy za sobą drzwi to w tym momencie dla przeciwnika my nie istniejemy tak? szyby są pancerne, drzwi są pancerne jak zaczynamy strzelać przez szyby no to gra nie rejestruje tego, pojawiają się ślady że wiecie, niszczymy okno ale przeciwnicy nie dostają żadnych obrażeń, nie? Więc tu, tu jest kolejny, kolejny ten aspekt gier typu survival zjebany, że no po prostu mamy takie safe pointy, tak? Poczekamy aż, aż e, przeciwnicy się rozejdą i wychodzimy z pomieszczenia i będziemy dalej robić własne interesy, tak? Czy szukać fabuły albo szukać szczęścia, tak naprawdę, bo tu żadnej motywacji oprócz tego, żeby walczyć z przeciwnikami, po prostu nie ma. E... Jest jeszcze jedna śmieszna rzecz odnośnie przeciwników, oni dosyć dobrze się poruszają, tak? są fajnie animowani, są różne takie efekty cząsteczkowe w momencie kiedy do nich strzelamy, wiecie, iskry wybuchają, ładnie to wszystko wygląda, ale w momencie kiedy zaczyna się starcie z przeciwnikiem, widać takie typowe, niezakończone do końca animacje w poruszaniu się i przeskok do innej animacji, co się wiąże z takim teleportem na mapie, takim przesunięciem się na mapie, co strasznie denerwuje, bo strasznie dezorientuje, jeżeli chodzi o celowanie i strzelanie do przeciwnika. tak, Bardzo mnie to irytowało i bardzo mnie to wytrącało z gry. No i w momencie, kiedy po prostu zaczniemy biec sprintem i się obwrócimy o 180 stopni, biegnąc tyłem, dalej będziemy biec z tym sprintem, więc to wygląda przekomicznie. I możecie sobie wyobrazić, nie? biegniecie, biegniecie i nagle tyłem biegniecie tą samą prędkością, co biegliście do przodu, więc no jest jeszcze tak spierdolonego potencjału na, na dobrą, fajną grę nie widziałem w tym roku. Naprawdę. No dużo śmiesznych rzeczy już się wydarzyło, ale Generation Zero to jest gra o niczym, gdzie już lepiej chyba grać w tego Hunting Call of the Wild, i, i siedzieć w trawie i czekać na tego dzika to albo kaczkę. Gra. No dokładnie. I tak samo właśnie podchodziłem do. Generation Zero, gdzie, gdzie ja będę polować po prostu na roboty w post-apo i no, no to będzie miód wylewał się po prostu z ekranu, no i oprócz tego, że ta gra technicznie jest petarda, nie ma żadnych spowolnień, nie ma żadnych, wiecie, głupich błędów, wszystko działa idealnie tak jak trzeba, to gra niestety jest po pierwsze pusta, po drugie ta gra jest o niczym, po trzecie ta gra w ogóle nie zachęca, żeby grać, bo nie ma żadnego systemu kar i nagradzania eee... No to może I co patrzu co się przejmuje. Znaczy, no właśnie <grych> widzisz, o tej grze jest strasznie cicho, nikt nie wiedział, że ta gra w ogóle się pojawiła i raczej tej gry już rozwijać nie będą, nie? więc bardziej to dla mnie jest taki eksperyment od, od tego studia, że mają dobry silnik, który stosunkowo chyba łatwo i szybko mogą zrobić na nim mapy i grę ogólnie, no i to widać, że to jest po prostu takie, wiecie, po... po po, po godzinach robiony projekt i no, ma potencjał, ale został całkowicie spierdolony. Nie wiem, jak sytuacja miałaby się w momencie, kiedy byśmy grali online tak z innymi ludźmi, bo to wiadomo, jeżeli gramy w ekipie i wiecie, jest fajny klimat i gadamy, śmiejemy się i plus do tego możemy zabijać jakieś roboty, które stosunkowo łatwo padają o czterech kółek, ale niestety opancerzony czołg nie potrafi sobie poradzić z tym przeciwnikiem, no to na pewno można parę oczek do oceny dodać w górę, ale na ten moment po ograniu powiedzmy sobie około 3 godzin to gra wyleciała z dysku i nie widzę żadnego powodu, że do niej wrócić, bo wszystko tam zadziałało oprócz samego gameplayu. Grafika, klimat, yy, potencjał tej gry jest ok, ale jak zaczynacie w to grać to stwierdzacie, że, że, że naprawdę no, lepiej tego nie robić, bo tracicie w tylko czas. I... Trochę bardziej trafia w Horizon Zero Dawn, a tutaj mocno uderzyłeś w te Call of the Wild Raczej, o setting, raczej setting, nie wiem nie wiem czy oglądasz screenshoty teraz z gry ale to jest klimat realistyczny, tak, to, to jak masz las to ten las jest zielony, a nie fioletowo różowo, pomarańczowy, jak to było w Horizon Zero Down eee, Down, kurwa, Down jest eee, to no jest to, ty, no, no, no jest to typowe takie środowisko, wiecie, no, nie ma tam żadnego fantazji i tak dalej. No, to jest tak, jak wyjdziecie na podwórko do lasu, tak to wygląda, kolorystyka jest taka i tak dalej, ale roboty naprawdę ładnie wyglądają. No, no, to jest właśnie klimat Boston Dynamics, bardzo można, tak, no roboty niektóre można porównać do tego, co mówisz o Horizon. No. Ja jeszcze w no, ogóle więc... zastanawiam się, skoro tutaj Tomku z założenia, z założeniach nie walczy z żywym przeciwnikiem, tak, tylko Rozgrywacie coś, co jest na planszy, to i to jest dla mnie, i to jest survival, to, to ja w ogóle zastanawiam się, co, co w takiej grze w ogóle robić, bo. No właśnie, no właśnie to jest problem tej gry, tak? Jakby tam dodali starcia z innymi graczami, i jako tło te roboty. O panie, to by było przepiękne, wiesz, nie? no nie wiem, no wiesz jakbyśmy usiedli sobie teraz tutaj w trójkę włączyli tą grę, siedzieli na słuchawkach, e, rozmawiali o dupie Maryni i dodatkowo chodzili e, po tej mapie i zabijali przeciwników, no to by było naprawdę fajnie, nie? To, to naprawdę byłaby lepsza zabawa niż jak poświęciliśmy tą godzinę w tego Star Trek na VR, nie? E, ale... Ej, ej, jeszcze do tego wrócimy no. <śmiech> Nie wrócimy, czyli, bo już grę dawno jest... puściłem to, że dalej ten multiplayer, w którego nikt nie gra, bo wszyscy grają w dywizję. No, można tak powiedzieć, można tak powiedzieć. Bo naprawdę nikt do mnie nie dołączył. Nawet ja nie pomyślałem o tym, żeby do kogoś innego pod, po, po, podłączyć się grając, bo jest opcja, że możesz po prostu zrobić partię albo join party. Ja, e, więc pewnie dlatego domyślam się nikt. mnie grał offline, nikt się do niego nie dołączył, więc ją wyjebał z dysku <śmiech> i teraz <śmiech> hejtuje. To klasyczny klasycz, klasycz, towek. Odezwał się tym, że... na pełnym ekranie gra bez czarnych pasków. No dokładnie. Dobra, ale przynajmniej wiem, że gra jest dobra, tak, a nie. Ale platynę na platynę już zrobiłeś na full screenie. Ale jesteś zabawny. Ale jesteś zabawny, ha. No powiem Wam tak, że jakby ta gra wyszła w very relax very accessie, no to bym przynajmniej. E jakoś troszeczkę łagodniej do tego podszedł, bo wiedziałbym, że okej, okay, oni tą grę jeszcze rozwiniają, ale ona wyszła normalnie jako, jako pełen wartościowy produkt fakt, fakt, faktem, że w troszeczkę niższej cenie z tego, co widziałem, jest to kwota około 160 zł 170, więc no, no, to nie jest AAA, ale to bardzo wygląda na nie AAA, tak, no, no, oprócz świata, klimatu i, i grafiki, to tam w tej grze kurwa nic nie ma, tam jest kilometr mułu i tak jak ja lubię gry o niczym. Słuchajcie, ja mam 30 albo 40 godzin w Daisy nagrane. Ja mam, ja mam podobną sumę ograną po, w No Man's Sky, jak nie większą. Więc ja lubię gry, gdzie chodzisz i szukasz sam sobie szczęścia i zajęcia, ale tu nie Więc to, to, to, to możecie mieć obraz tego, o czym ta gra jest i jak się w nią gra. Nie? No tyle, bo nie wiem naprawdę, eee, co mogę jeszcze więcej powiedzieć ja o tym, chyba, że macie pytania. Eee, chyba ja mam jakieś takie pytanie. Na zasadzie, jeżeli to jest survival... To, to ja rozumiem, że tam zbierasz jakieś tam śmieci i kraftujesz jakieś takie głupoty, nie? No, zbierasz podstawowe rzeczy, amunicja, broń, jakieś tam apteczki i ciuchów, fuj ciuchów, nie? Tak jak w Division brakuje tych ciuchów, o czym powiem w następnym odcinku, bo mnie niestety córka zaczyna płakać i naprawdę będę musiał zaraz już kończyć. Aha. To tutaj masę ciuszków zdobywasz z różnych tornistrów, paczek, skrzyni i tak dalej, więc widać, że tutaj oni myśleli o tych grze, jako o grze, gdzie będziemy się chwalić innym graczom swoim ubraniem, tylko, że nikt do nas nie dołączy nie ma komu się pochwalić, więc więc automatycznie nie ma sensu się przebierać w tej grze i no, no, no jest to survival gdzie nie musisz się troszczyć o jedzenie nawet się nie musisz troszczyć o śmierć bo jak zginiesz to się zrobisz respawna w najbliższej osadzie no albo właśnie, domku, gdzie byłeś i, i tyle, dlatego tu ta chodziło, gra kuleje kule w samych założeniach nie aha no właśnie o, o to mi chodziło czy jak zginiesz to koniec, koniec czy coś się z jednak dzieje Aha. Nie, jak, jak zginiesz, to się odradzasz w punkcie o respawnu i, i tyle, i hej, idziesz dalej. I co ciekawe, nawet jest śmiesznie zrobione to, że na przykład wiesz, zabierzesz e, połowę życia jakiemuś tam robotowi, on cię zabije i, i, i się pojawisz na mapie jako respawn i dojdziesz do tego samego miejsca, to ten robot będzie miał znowu po pasku, więc to nie jest żaden reset świata nawet, nie? Więc, więc automatycznie zaczynasz grać na Jana, tak jak Rafał mówił, że w Assassin's Creed idzie i skraca sobie drogę, tak tutaj też, no, ja przez trzy godziny gry praktycznie cały czas grałem pistoletem, nie miałem ochoty zbierać jakiegoś innego, e, jakiś inny sprzęt, bo tam jest shotgun, jest snajperka i tak dalej, ale to się kompletnie mijało z celem, bo, no, bo po co mam się starać, jak wystarczy, że trzy razy trafię gością, on zginie, jak mnie trafi raz, no to trudno, respawna zrobię, trafię go raz i idę dalej, nie wiesz o co chodzi. No tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Nie, no, widzę, widzę, że w internetach są bardzo złe opinie na ten temat i... Tomaszu, będziesz je podzielał. Więc doskonale to rozumiem. Że gra jest chujowa. No niestety. takie Tak chujowe gry to w tym roku jeszcze nie grałem. Więc no zdobywa najbardziej, tytuł najbardziej chujowej gry bezimiennego, kurwa. Nie wiem, zrobię jakąś, jakiś order i wlepię na grupę, bo to tylko tyle się tej grze należy. Niestety, nie? Chociaż... Mam malutką nadzieję, że rzeczywiście coś tam jakieś, wiecie, jakieś delce dodadzą, albo może jakieś pacza jedną, tak na wieś na 40 giga, nie? Może naprawią coś tam, albo zrobią, że jest sens grać w tą grę, no bo klimat, świat i grafika naprawdę daje robotę, ale to jest za mało, żeby przytrzymać się po prostu i grać w tej grze, nie? Więc no niestety kończę w tym momencie teraz i dziękuję za uwagę. Ja dzisiaj szybciej spadam. Bawcie się panowie dobrze, zrecenzujcie tam gry albo inne pierdoły i tyle. To wtedy okay. dziękuję hej i dzięki za uwagę. No a cześć to. No i to by było na tyle. Powiedział zrecenzujcie gry, których nie ma. Eee, których Chyba, nie ma. że ty no, chcesz się... coś brać na klatę. Ja, o, ja tylko powiem tak, że następny odcinek, który nagramy, to już będzie po premierowym odcinku gry o Tron. Oglądasz rafał tą grę o tron? Oczywiście, że czekam. No, to ty już będzie po premierowym odcinku. Yy, oglądałeś ten filmik yy, z Zaryą? Nie. Nie widziałeś? Nie, nie widziałem. Nawet... Była u, u tym, ja wiem, że nagrywamy, no, ale trudno. Była u, u Tomiego, może nie Tomiego, Jimiego Kimela, czy któregoś tam z tych wiesz, Saturday Night Show. Aha. No i taki, wiesz, opowiada, opowiada tutaj coś, nie, no oczywiście ona nie może nic powiedzieć, w ogóle tam strasznie ich cisną, no w ogóle fajnie, że już koniec, tararara i tak dalej. No on ją tam coś, wiesz, podkręca, no weź, no ale coś coś tutaj, wiesz, nas nakręć czymś i tak dalej. Ona mówi, wiesz, no bo ogólnie to, to, to, no było dużo emocji, nie, bo, bo, wiesz, gdy się dowiedziałem, że Aria ginie w drugim sezonie, to, to wiesz, trzeba się było ze wszystkimi pożegnać, wiesz i, i tak nagle, wiesz o, czy, czy to powiedziała, nie? I wiesz, czy to na żywo czy, czy można to cofnąć, nie? I tak dalej mm -hmm. po on, on ją tam zaczął uspokajać, ona, wiesz gdzieś tam się, wiesz rozpokała i wybiegła na zaplecze nie? No i oczywiście co, wrócili i wyszli, że wiesz, że to był prima primis, nie? Ale zagrane, no, było, aha, zagrane aha. było bardzo ładnie No to, to spoko to akurat, to akurat bardzo fajne no tak, no to tak, tak, tak, tak. Prima, please. E, e, ja wrzucałem na grupę tą reklamę z Sony. Widziałeś ją, Rafał, tą reklamę z Sony? Nie, wiesz co, ja za, za mało miałem czasu, dopiero gdzieś tam ze 2 trzy dni później nadrabiałem jakieś historyki. Prima, please. E, tak, tam, tam było coś takiego, że, że Sony reklamował swoje bryloczki. E, bryloczki były bryloczki w, kształcie... w wielkości konsol. Tak, to, to tak, ta, no, no, no, no to, to te. To, to też na, na mniej więcej tej zasadzie, no, że, że coś takiego jest. To tak. No ale to, to, akurat, to akurat było od Sony, Ale poja, pojawiło się dużo tych prima, prilisowych rzeczy. Znaczy, ale ja już, o, ja już. jak co roku. Kompletnie nie pamiętam. Co tam takie było. No. Czy coś jeszcze jest, o czym można w sumie powiedzieć? no nie wiem w sumie chyba o niczym Rafał Idź, idźmy spać. nie to trzeba wiesz tak jak Tomek się pożegnał to trzeba dograć końcówkę i tyle to tylko jeszcze to tylko jeszcze mi powiedz czemu kupiłeś preordera na pójście do kina to jest, to jest ciekawa sprawa jeszcze raz proszę kupiłeś sobie bilet do kina na SEAS który dopiero będzie znaczy no, to było w dniu, kiedy tylko się pojawiły bilety na premierę, na 24 kwietnia. Czyli... I w necie zobaczyłem, że ktoś już też kupił, się pochwalił na grupie. Yy, I też wszedłem sobie, wybrałem jakieś swoje kino, swój seans i, i, i to środa akurat wypada. Yy, zaklepałem sobie na 20. Na pewno nie w dubbingu. Znaczy, tylko wiesz, tylko z napisami już tam sprawdziłem. No tak, ale, ale to co, to, to bierzesz pod uwagę to, że możesz, nie wiem, że nie, że nie będzie biletów? Może tak być. Oczywiście na premierowe dni na Marvelu bywa bardzo ciasno, a biorąc pod uwagę, że nawet jak w Warszawie masz tych kin, nie wiem, tam z 8, tak, no to, to nie bardzo by mi się chciało jechać na drugi koniec Warszawy nie po drodze. No. Szczególnie, że akurat w środę mamy tak zrobione, że Magda jeździ na jakieś tam zajęcia wiesz, na 18 w Grodzisku i, i potem będziemy musieli do Janek się cofnąć, więc tutaj powrót do Warszawy kompletnie by się mijał z celem, trzeba by pójść innego dnia, a akurat wiesz, no finał Marvela Avengersów myślę, że będzie na tyle solidny, że ja tam się od razu chętnie w jakieś dyskusje włączę. Wiesz, yy i tak dalej, nie chciałbym, o wiesz, omijać ich znowu tam przez tydzień czy dwa, nie? Mm -hmm. e, tak. E, no ja ogólnie kompletnie nie mam tego hypu. Powiem ci, że jeżeli chodzi o Avengersów, to mi najbardziej jest szkoda, w ogóle nie wiem, kto wpadł na taki zajebisty pomysł, ale mi najbardziej jest szkoda tego Hellboya, bo ten Hellboy, który wychodzi, e, on wychodzi chyba już w ten piątek z tego, co się orientuję. No, no, no, jakoś teraz. E, no to, to powiem ci szczerze, że nie wygląda źle i, i może być nawet całkiem w porządku e, te, ten film. No ale, ale on, on dym... jest wciągnięty, bo on nie jest znany. wiesz. No, dzisiaj jest tak, że e, Wolverina, Spidermana i, i Kapitana Amerykę e, znają osoby, które nigdy w życiu nie trzymały w ręku komiksu. To na pewno to na, tak. pewno, to na pewno. I zapierdalają, wiesz, wszyscy z nimi, wiesz, nawet moja Magda chodzi, kurde, wiesz, w, w, w koszulkach na, na Siłownie i, i tak dalej, wiesz, jakiś tam Batmana, w, w co drugim sklepie, jak idziesz w galerii, to masz licencjonowane produkty, wiesz, DC albo Marvela. W, w jednym i z drugim, mhm. nawet konkurencyjne marki, wiesz, one wszystkie mają po prostu te licencje powykupowane. Tak, i tak to dalej. wiem, to już <śmiech> i, <wszędzie. śmiech> I tam się przewija cały czas, tylko wiesz, te same postacie, nie? To już jest, wiesz, po prostu yy, nurt taki. No, a, a te wszystkie postacie, które gdzieś tam wiesz, wpadają, yy, nawet bardzo ciekawe, takie jak Hellboy, który zresztą mi się bardzo podobały te ekranizacje, które były wcześniej, nie takie, wiesz, czymś był innym, yy, czy, czy parę innych postaci. No to, to niestety nie przebija się aż tak. No, nawet, nawet Venom kurczę, jak ja zobaczyłem, jakie zajebiste koszulki, podeślę ci zresztą, jakie zajebiste koszulki na AliExpress pod dwie dychy, wiesz, yy, ale wzory, jakie zajebiste Venoma robią, to gdyby nie to, że, że zasadniczo teraz chodzę w koszulkach bez wzorków praktycznie wszystkich, to, to bym bym od razu zamówił chyba ze cztery, nie? Mhm. Tylko no no I, i Venom też nie, nie przechodzi do popkultury, wiesz, znaczy, wiesz, do, do nurtu, tak jak yy, Avengersi, którzy są po prostu, no... Mhm. Tylko Mocno tylko oczywanie. jeżeli chodzi o tego e, Helboja, to bardziej Rafale mi chodziło o to, że ten film wychodzi przy Avengersach. Więc... Nie no, oczywiście, no zjedzą go. No, no, zjedzą to, go. No, no właśnie. A, a szkoda, bo pomimo tego, że wolałem tego jednak... Ale weź Krystian pod uwagę, że to jest tylko film. To nie jest gra. Że masz wydać dwie i w miesiącu. To jest wydanie... 30 zł. i, I tak jak tak pójdziesz na no weterynarystów w jednym tygodniu, to może w drugim tygodniu pójdziesz na coś innego, no, no gdzieś trzeba się wbić, za chwilę masz Spidermana, który też blokuje, a dopiero co miałeś jakiś tam inny film, tak? Przecież Kapitan Marvel była miesiąc temu, no, to, to nie znajdziesz dobrego momentu. No tak, tak, tak, tak, tak. No, Więc tyle, myślę... że faktycznie jest to z jednego ciągu, wiesz, takiego myślowego, że, że i to jest niby komiksowe i to jest komiksowe. Tak? No, no tak, ale... tylko że w sytuacji, w której wypuszczasz takiego Hellboya, a jest posucha, czyli przy, przypuśćmy przez e, miesiąc do przodu i do tyłu nie ma nic w podobie nowego, to na pewno będzie lepsza e, oglądalność tego w kinie niż e, kiedy za dwa tygodnie będą Avengersi, tak? To zobacz sobie... Cały ten kalendarz, terminarz i zobacz sobie, kiedy masz taką posługę. Nie, no dobra, to no teraz ich popieram w Nie, ci, wszystkim. Nie, nie, ja... ma, nie, ma, nie ma na to szans. Nie? Ja po prostu, bo wiesz, mam tyle filmów odhaczonych, które przez na przykład dwa tygodnie teraz nie jeździłem do kina. E, powiedzmy od tego ostatniego nagrania. E, ostatni film, co obejrzałem, to był ten z Clintem i Studem, e, i już tyle filmów mi przefrunęło i przepadło, i już nie są grane i, i w ogóle jest jakiś marazm, że wiesz, gdzieś tam może w jednym kinie na obrzeżach jeszcze, jeszcze gdzieś tam grają, nie ale ogólnie nie ma, nie ma tego na, na szeroko. Dwa tygodnie to już jest, wiesz, nowy repertuar w kinie, nie? Nie licząc może jakichś tam pojedynczych produkcji, które grają przez półtora miesiąca, bo, bo taka jest umowa. No tak, tak, tak, tak, tak. No, cóż... E, nic Rafale z tym nie, nie zrobimy e, ja i tak troszeczkę mam wcześniej te filmy w porównaniu do Polski to no. też prawda, też prawda. Ale, ale wszystkie te grubsze premiery to i tak macie w okolicach e, jedynie co nie mam możliwości polskiego dubbingu a nie wiem czy się, czy się cieszyć z tego czy się nie cieszyć no. to zależy wiesz na ile tam jeżeli napisów nie potrzebujesz to ci to niepotrzebne nie? no tak tak tak, tak. Mhm. No. ale po ostatniej naszej rozmowie to wnioskuję, że jednak potrzebujesz napisów no wolę oglądać z napisami, zawsze wolę oglądać z napisami, zresztą zawsze oglądam z napisami wszystko, więc ee, tak. Ty, mistrzu, ale teraz 100 punktów Hellboy miał premierę na świecie 4 kwietnia czego? No, dopiero w Polsce jest 12 kwietnia, ale o czym teraz mówisz? o Hellboyu kiedy jest w Polsce? W Polsce jest 12, czyli w piątek. To ja ale przecież... na świecie był 4, czyli. A to a, w widzisz, temu. a, widzisz, to nie wiem. Bo powiem ci, że u mnie w kinie nie ma, chyba. No, u ciebie nie ma, no bo na świecie to oznacza w Stanach. Tak? Nie zawsze. Zwykle. No nie, nie zawsze. zawsze, ale często. Nie zawsze, tak. A jeżeli chodzi o Avengersów, to jest 24 i 25 kwietnia, czyli zasadniczo wszędzie tego samego dnia. Tak. I powiem ci, że. I, I tu po pierwsze, nie ma tego przesunięcia. Więc faktycznie no Polska ma tydzień później, więc w Polsce są dwa tygodnie różnicy, ale na świecie to są trzy tygodnie różnicy, więc nie ma, nie ma jakiegoś dramatu powiedzmy. Dokładnie. E, powiem. A że... jeżeli Spidermana jeżeli Spider byśmy wzięli jeszcze do tego, tylko Spiderman far. Out Ho far y, From home jest na lipiec zaplanowany, tak? Mhm. no to masz od końca lipca do od końca kwietnia do początku lipca no zostaje no jeszcze maj i czerwiec ewentualnie żeby się wbić z jakimś filmem ciekawy jestem jakie duże tytuły tam będą wychodziły wtedy mm. no, to, to się czeka nic łatwego tak naprawdę no pewnie nie e, pewnie nie e, zobaczymy e, wiesz co w maju ma premierę zaraz 3 maja w majówkę No? u, u ciebie może już miało bo to jest na świecie 16 stycznia podobno. Boże. Iron Sky kolejna część. Pamiętasz to? Nie, w ogóle Nezistów, nie. Nazistów na kosmum na, na Księżycu? O Jezu, coś, coś tam przez, przez mgłę. No, taki pokręcony ten, że, że, że no to totalnie pokręcona, wiesz, alternatywna jakaś tam rzeczywistość z nazistami, którzy na ciemnej stronie księżyca rozwinęli bazę swoją. No po prostu piękne w swojej wiesz, abstrakcji. Naprawdę mi się strasznie podobało. A ty oglądałeś pierwszą no. część? Czy tam tak, czy wcześniejszą? Tak, tak, Tam wiesz, prezydentem Stanów Zjednoczonych była kobieta, yy, a w, w jądrze ziemi chował się Hitler. No takie tam. Ej, kurczę, muszę to obejrzeć w takim razie. To, no. To, to była komedia, Rafale. Znaczy to była taka komedia na poważnie, no ogólnie wiesz, robili to wszystko na poważnie, ale ty się śmiałeś z absurdu, nie? który tam się pojawiał. Wiesz, w ogóle fajnie to było wszystko narysowane, że, że, że rozwijanie załóżmy przez, wiesz, tak jak cały świat poszedł do przodu w technologii przez nie wiem, 70 lat od wojny, to oni na Księżycu wszystko rozwijali dalej w swoim trybie rosyjskim, nie? Czyli mają, wiesz, już tam skafandry kosmiczne i tak dalej, ale, ale wszystko jest dalej w klimacie, wiesz, drugiej wojny światowej, nie? Powiedzmy. Fajne to jest. Pojebane, ale fajne. Mhm. No i... To jak masz premierę teraz, wiesz, gdzieś tam, nie wiem, zobacz, kiedy u Ciebie grają, ale, ale to akurat obejrzę. Gdzieś to się na pewno pojawi, wypłynie. Bo to może nie być w kinie w ogóle, jeżeli jest taki wiesz... Nie, no było, było w kinie. To było w kinie normalnie, tylko nie mam pojęcia, wiesz, no to może przeminąć. No, premiera była w styczniu na świecie, ale jeżeli jest w Polsce, no to, to nie wiem, kiedy u Ciebie. Mhm. Musisz sobie sprawdzić. Iron Sky to jest prosty tytuł. Googluj. Tak, tak, tak. no sprawdzamy. Dalej masz 17, 17 maja masz premierę Johna Wicka trójki. To jest mega również, wiesz, przyciągacz. No, więc też obejrzałem poprzednie dwie maje... części. Ale to... No, to... Znaczy ja nie mówię, że to jest, wiesz, no, mi się to podoba, nie mówię, że to jest najlepsze, ale to też jest na pewno y, ciężkie do wbicia się gdziekolwiek, Nie. Yy... Powiem Ci, Rafale, że mi też się to bardzo podoba, ale brakuje... 7 czerwca X-meni są. Ale brakuje mi w tym większego... pierdolnięcia. W John'em W czym? W Weeku. Nie, w Johnny Weeku oczywiście tak, no ale jakby nie patrzeć, jest to tytuł kasowy, który się sprzedał, więc patrzysz na to, ile on Ci zabierze tortu, nie? Tak nawiązując do... Aha, twojego. no tak, tak. tak, masz, tak. Go w, masz go w połowie maja. Potem masz yy, 7 czerwca X-menów. Tak? którzy no, też są z komiksów, tak, więc znowu mamy ciasno. A już miesiąc po X-Menach masz Spidermana. W połowie czerwca masz Godzilla 2 i Men in Black. Nie? Takie wiesz, wszystko dla młodych, więc proszę bardzo, gdzie tu się wpieprzyć z Hellboyem, który nagle wyskoczył jak Filip Konopi? No, ale będzie mi to szkoda, jak to słabo pójdzie, powiem ci szczerze. Pójdzie słabo, no niestety, ale na pewno nie, nie, nie, nie będzie tak mocno. Tylko pytanie, czy to będzie wystarczająco dobrze, jak na to, co, co oczekuje twórca, tak? Mm -hmm. I wydawca. No, no ta, ta, ta. To Nikt nie mówi, że muszą miliarda przebijać, ale niech zrobią tam, wiesz, te swoje 200-300 baniek, które ich interesują, nie? No, chociaż tak. <śmiech> Ciężko mi było pogodzić się, że zamieniają aktora na tego Hellboya. No, trochę go przerysowali e, Bardzo ją chyba. Ja się, cały czas zastanawiam, ja się cały czas zastanawiam, jak zobacz, y, jakiś ten film zarabia ileś milionów, nie? I y, y, y dajmy na to: mamy sobie taką Polskę, mamy taką kartę jak moja, mamy, załóżmy, y, ileś tam tysięcy użytkowników. Oni pójdą na ten film jeden raz. No i gdyby była taka sytuacja, że pójdą jeden raz i wiemy statystycznie, że chodzą do kina y, rzadziej niż dwa razy w miesiącu, więc zasadniczo nam się ta karta opłaca i ogólnie i tak często wyświetlamy filmy na pustej sali, i tak dalej, i tak dalej, to jest spoko. Ale z drugiej strony, y, jeżeli ktoś pójdzie na ten film trzy razy, a znam takich, to pójdzie jeden raz, wiesz, dla pierwszego obejrzenia, drugi raz, żeby zrozumieć pewne rzeczy, a trzeciego, żeby dopierdalać się do szczegółów, nie? Mhm. E, no to, to, to ile za ten bilet dostanie wydawca i czy zarobi w ten sposób wirtualny miliard, czy miliard dwieście tysięcy, czy, czy jak to wygląda? Nie mam pojęcia, Rafale. ale wiem, że ceny właśnie e, Zawsze jakieś tam jakieś procenty z biletów idą na, na pewno bezpośrednio do y, wydawcy, który, który właśnie... Z, nie no, oczywiście muszą być, no wiesz, nie bez powodu jakieś tam, wiesz, piątkowe są są wykręcone w górę ceny, nie? I, i, jak ostatnio zobaczyłem, wiesz, po, po prawie dwóch latach używania tej karty, ja zobaczyłem, jaka jest cena za bilet w piątek, to mówię, kurde, słuchaj, to, to, to my idziemy do kina za to, co zaoszczędziliśmy, to to kupujemy sobie po łiskaczu, no. I To chyba co miesiąc. To co miesiąc, nie zrozumiałeś chyba mnie. No tyle, co zaoszczędziłeś, kupuję sobie po łiskaczu. i to co miesiąc po wiskaczu. Nie co miesiąc, nie zrozumiałeś. No, jak tak, jakbyś, jak chodzisz tak do kina, to praktycznie co miesiąc zaoszczędzisz na łiskacza Rafale. Yy, bardziej mi chodziło o to, że bilet na film w piątek. Nie jest kurewsko drogi Nie takie pieniądze. Jest kurewsko drogi. I idąc do tego kina w piątek, to ja sobie mogę. No zakładając, że no dobra, no pięć dych za kartę płacę, tak? Ale to za cały miesiąc płacę kartę. A to jedno wyjście do kina kosztuje, dajmy na to 37 zł. Nie wiem, wchodzę, wchodzę teraz i sprawdzam. Pierwszy lepszy film. W no, ale, ale, ale tak jest Rafał, ja byłem w Polsce na jakimś filmie, już nie pamiętam na czym byłem aha, na tej Alicie to ja z czasami zapłaciłem chyba 60 albo nie, ale nie, 70 chyba 3 zł no tak mogą więc... tyle zapłacić? mogą tyle zapłacić chyba, chyba, tyle, chyba tyle zapłaciłem nawet już, kupuję bilety na Helboja na piątek normalny bilet 36 zł plus opłata serwisowa 1,50 50, zł, czyli 38 zł za normalny bilet za 38 zł to masz yy, zajbistego 07 łiskacza, którego ostatnio reklamowałem na grupie. Yy, ja, ja to po, I to nawet poniżej, yy, bo on chyba kosztował, żeby nie skomać 34 za 07. No tak, coś takiego było. No to, to, to, to, to jest chore przecież. No to wiesz... To, ale Polakowi, to, to jak dasz taki wybór, to zawsze weźmie flaszkę. No. no tak, ale to są takie standardy. Wy i tak macie tańsze bilety niż w Anglii. W Anglii jest dużo drożej. Z znaczy nie, do no oczywiście, ja nie wątpię, po prostu nie bardzo wierzę w te koszty utrzymania, że to tak idzie. Ja bardziej, wiesz, pamiętam jakieś ceny może dobra z młodości, ale że się do 12 złotych chodziło do kina. Fakt, no, są te środy i tak dalej. Jakieś tam, wiesz, zniżkowe albo, albo te karty z których wiadomo, że nie każdy, nie każdy korzysta w odpowiedni sposób i gdzieś to się tam wszystkim kalkuluje. No, no, no. Ale to, to, to jest efekt masy. No, ktoś płaci w tym momencie za mnie, tak biorąc pod uwagę, że ja wiesz częściej latam do kina. Nie? Mhm. E, no tak. E, dobra. E, Rafale, e, kończmy kończmy, kończmy. Płynnie zmierzamy ku końcowi, więc się grzecznie pożegnaj z towarzystwem. Tak, ja tylko powiem, że to, że towarzystwo standardowo nie wchodzi na bezimienny.pl tam oczywiście będą najnowsze odcinki, tam będziemy wszystko wrzucać, poza tym wchodźcie na Facebooka Zapraszam Bezimienny Podcast tam znajdziecie też link do grupy facebookowej, więc zapraszamy po Pogadamy, możecie sobie z nami tam pogadać jakieś głupoty cze, cze, często wrzucamy e, poza tym e, poza tym jesteśmy na YouTubie, możecie subskrybować e, nasze, że tak powiem e, odcinki no i oczywiście słuchajcie radia Black Widow Radio e, to jest dosyć dobre muzyczne radio e, więc jak najbardziej e, słuchajcie je, bo jest w bardzo dobrym, ciężkim klimacie no i co, i słuchajcie, my widzimy się w kolejnym odcinku za dwa tygodnie, myślę, że będzie więcej energii w tym wszystkim myślę, że też więcej, będzie trochę więcej tematów, jest dosyć późno, więc z pewnością to było spowodowane i tak za bardzo chyba też byliśmy wystrzelani z tego wszystkiego tak czy siak słyszymy się za dwa tygodnie ze mną był Tomasz Zawacki, który już wyszedł był ze mną Rafał Radomirski dzięki, cześć I, i był Christian i słuchajcie, my standardowo słyszymy jeszcze za dwa tygodnie, więc do usłyszenia drodzy słuchacze, trzymajcie się siema